No, opowiedzcie to no, to powiedzcie to świadectwo. Świadectwo jest takie, że gdy wjeżeliśmy do całe, to jeszcze w mieszkaniu się pomodliśmy, o to by pan, posłusze, duży dał nam. Ja mu o jedną osobę. Chociaż, chociaż jedną, osobę, jedną A żona mówi, jedna to za mało. Mówi, że czemu tylko jedna sobie pomyślamy? No i jedziemy tym pociągiem, jedziemy chyba sami w później później do dosiadło się pokazała małżeństwo z Kolumbii. My zajęcie telefonami i tam już rozmową, tam rozmawia z mamą po hiszpańsku. Bogusia, ponieważ za włoski trochę rozumiała, bo to podobne języki. No ale gdzieś tam już gdzieś zabyt gorszą chyba, no taka się przyszła, że yy, yy, my się, gdzie, gdzie jadą. pokazałeś, że do Gdańska. I zapytam się, czy zna Jezusa? On nie rozumie. No myśli Jezus, to jakiś tam znajomy. Jezus. Jezus. To, ponieważ są takie teraz te technologie, że wpisuje głośnik i nagrywa. Po, po polsku, ona tłumaczy i tłumaczy. No tak. Tak, jesteśmy chrześcijanami i hmm. naznacza no, się rozmowa. Y, tam odpowiada Bogusia więcej rozmawia po, po włosku z nią. Ja przyjdę, Paweł do Kuby. Y, jak my jesteśmy młodym małżeństwem, 6 miesięcy dopiero. I jak Bóg nas połączył. Tak, Bóg nas połączył. I żeby skrócić to y, już tam. Y, Gdzieś był Tref, albo jeszcze w Czef, albo tam inna, jeszcze wcześniej tam Bydgoszcz na ta Pomorskie i zdjęcia sobie zdobiliśmy i ja mówię, że że wam tutaj, jak to było w tym testamencie? Ja, ja dobrze, nie, nie ten. No i Roman dał im nowy testament po polsku, nie? I mówi, to jest dla Was prezent. A prezent, tak. A ona mówi, ojej, a ja właśnie miałam sobie kieszonkowy... Testament wziąć do torebki, i zapomniałam wziąć, i tak sobie myślałam, ojej, zapomniałam sobie wziąć. A tu dostałam w prezencie. I od razu sobie do telefonu i mówi: Popatrz, już mam w swoim języku i już mam tam do czytania. I tak się cieszyła, że zapomniała, a tutaj otrzymała właśnie. I od razu zrobiła zdjęcie tam jakiegoś fragmentu pisma, i mówi: O, matematyka na hiszpański, tego z języka polskiego. No i jeszcze mówię, a do tego męża mówię słuchaj, y, czytaj Efezem 5,28 masz mowę z żonę, masz ją ogrzebać żywić, pielęgnować tak to Panu nakazuje. No, a on tak dobrze? ale właśnie myślała, że zapomniała wziąć a tutaj otrzymała nie? i to takie, że no właśnie, a, jeżeli jest... się poddamy, to gdziekolwiek jesteśmy, to Bóg nas Nie. może użyć. Bo pomijam jeszcze, tak że sobie przypomniałem, ponieważ są z Kolumbii, to zapytałam się, ponieważ w Kolumbii są też narkomani, narkotyki są kartele narkotykowe, a znam świadectwa, jak się narkomani nawracają do Jezusa. No i w tym kontekście się zapytałem. No i tak, jak Jezus, tak, to zaraz narkotyki, to już od razu tak, widziała... że sama że... widziała takie nawrócenia. Tak. No że taki jest, no, jest także... że to, to... żałuję, że nie miałem trójjęzycznego, ale oni i tak po angielsku byli słabi także raczej po hiszpańsku tak, rozmawiali powiem, że komórki posiada no i tak no, oni właśnie że z nami że rozmawiali wszyscy także może jeszcze w niedzielę spotkamy z nimi w Gdańsku a bo z Gdańska jesteście, tak? nie, nie, oni do Gdańska przyjechali z ja Turystycznie. turystycznie. Ale się wersiwia, wersiwia. My zła, wersale, w wszystko przyjechał na głos. A tutaj teraz no Ale nie, nie bez żony nigdzie tak, nie myśli. Robimy. Jak młode Bez żony. oni są dopiero uroczycy. A tego roku, w paru latach, tak nie będzie no. <grym> nie, nie no może tak będzie nie, ale nowożeńcy a tak skończają jeden raz na 2. powiedział o, fajnego brata mieliśmy ale mieli się ożenił a się ożenił pierwszy <grym> <tunik> raz czy w dowcaniu byliście? w dowcaniu <głos> Także wszystko legalnie, tak. Możemy popłynąć właśnie na Morze się No. To dożare. to jest nawet, Nie ja ta nawet nawet prawda, się rano. E, tak. Tylko lata. jest to porinjano, właśnie. No, ale tak jak to słowo mówi, że to Bóg wynagradza to co zjadła szarańcza. Tak jest. Także my tak jakby to pierwszy raz było. No słuchajcie, przecież y, 6 miesięcy mówimy sobie, że wcześniej tego bigna nie kocha, że tam żonał teraz, do Bogusie może i mówi, że ją kocha. A teraz to mówimy y, kilka razy nawet dziennie, czy kilkanaście już zniszczyć. Ja No, dokładnie. Duchowej, no. z duchowej jesteście młodzi na ale też jeden, jeden w dawnych latach taki jeden pastor to uczył w ten sposób, że w niechrześcijańskim małżeństwie to im dłużej się jest w małżeństwie, tym jest gorzej. A w chrześcijańskim powinno być dzień. Im dłużej, tym właśnie lepiej. I my wierzymy, że tak będzie u nas. Nie powinno, ale czy tak jest. No. Ja ale no, to troszkę so tam no co? Przeczytamy znowu dzieje, dzieje apostolskie jeszcze raz, trzynasty rozdział. Sława, siedzi najbliżej mikrofonu, to może nam przeczyta. moje oczy, wyraźnie. o moje wytrzymają? No dasz radę. Nie, tak nie rób, bo tam będą, wiesz, no. podskakiwać słuchacze. No to tuż mają głośno powiedzieć. W Antiochi w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Symeon zwany Niger i Łucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą i Saul.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 nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, któremu kosandałów sandałów nie jestem godzin rozwiązać u stóp Jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród was, którzy się Boga boją, nam to została zwiast... posłana wieść o tym zbawieniu.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 Synem moim jesteś dzisiaj cię zrodziły. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy. Dał wam święte. Dał wam święte rzeczy Dawidowi, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi. Nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie.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 A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźnią sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli Wam to najpierw miało być opowiedziane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego,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 Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowie, Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. A oni otrząsnąwszy na nich proch, wstrząsnąwszy na nich proch, z nóg swoich poszli do ikonium. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. O. Ostatnio tutaj rozważaliśmy to kazanie, które Paweł wygłosił w Panfili. Nie, to już jest dalej. Antiochia Pizzyńska. Inna jak tam normalna Antiochia, czy to tak, tak się będzie? Nie, dowieściło. inna. Oni z Antiochii wyruszyli. Oni wcześniej byli w zborze w Antiochii, a teraz podróżują Zresztą. przez Azję Mniejszą. Także to jest inna Antiochia Pizydyjska. Daj, dziękuję. Dobra, dziękuję. Tak. Więc widzieliśmy, że Paweł zaczął od historii Izraela, yy. Poczynając od jej wyjścia z Egiptu, poprzez objęcie Kanaanu i panowanie najpierw Saula, a później Dawida. I gdy doszedł do Dawida, przeskoczył od razu do Chrystusa, mówiąc, że on jest tym zapowiadanym potomkiem Dawida, którego Dawid... Obrazował i zapowiadał, będąc mężem według Bożego Serca i wiedząc, yy, znając troszkę historię Dawida, wiemy, że przy całej Jego pobożności, wierze i gorliwości, i miłości do Boga i rzeczywiście pod wieloma względami. Yy, no, takiej wzoru wiary widzimy, że Dawid też miał mnóstwo błędów, mnóstwo grzechów, mnóstwo słabości. Batrzeba nie była jego jedynym problemem. To była kulminacja jego wielu wcześniejszych błędów i, i różnych błędów. Także jak uważnie śledzimy jego historię, to widzimy, że ten przypadek z Batrzebą jest oczywiście taki najbardziej znany i Tragiczny, ponieważ tutaj dopuszcza się no, niemoralności, a później zabija jej męża, więc jest no, splamiony krwią niewinnego człowieka. Natomiast jeśli uważnie śledzimy jego losy, to widzimy, że niejednokrotnie. Dawid no, okazuje się tylko człowiekiem, i to grzesznym człowiekiem. Jakkolwiek otrzymał to świadectwo, że jest mężem według Bożego Serca i w jakiejś mierze myślę, że to tak naprawdę jest też prorocze w odniesieniu do Jezusa, który jest synem Dawida. I ten tak naprawdę jest według Jego serca. O Jezusie Bóg składa świadectwo. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I kilkakrotnie widzimy to świadectwo składa podczas Jego chrztu, potem na tej górze, gdzie zabiera Piotra, Jana. Więc Bóg o swoim Synu składa takie świadectwo. Więc tutaj Paweł przeskakuje właśnie od Dawida do Jezusa i zaczyna od przypomnienia Chrztujana, który złożył świadectwo, że on nie jest Mesjaszem, ale że za nim idzie ten, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. I mówi o tym zbawieniu, które Jezus przyszedł dać, dokonać. Natomiast jak czytamy w 27 wierszu Mieszkańcy Jerozolimy i przełożeni nie poznali Jezusa i nie rozpoznali głosu proroków. To jest niezwykłe, które czytali w każdy szabat. Co więcej, wypełnili zapowiedzi prorock, prorockie, tak jak Babu dalej mówi, osądzając go i nie znaleźli w nim żadnego powodu, żeby go skazać na śmierć, a jednak prosili Piłata o to, aby go stracił. I gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, więc to też jest znaczące, że to wszystko Bóg wiedział, zapowiedział. I tutaj często mamy dylemat z tym, jak to jest z tym Bożym, Postanowieniem i z tymi właśnie rzeczami, jak czytamy, że musiało się wypełnić Pismo. Wielokrotnie czytamy o tym, że w takim czy w innym miejscu musiało się wypełnić pismo. No i teraz są dwie opcje, przynajmniej dwie, może więcej nawet, ale dwie takie chyba najbardziej oczywiste, że albo Bóg determinuje pewne rzeczy. Czyli on postanawia, że coś się ma wydarzyć i potem działa za kulisami czy bezpośrednio na różnych osobach, jakby przejmując nad nimi kontrolę i zmuszając je do pełnienia jego woli. Niektórzy tak to rozumieją, że Bóg jest tym suwerennym władcą, który wszystko determinuje. A druga opcja jest taka, że Bóg po prostu wie o wszystkim, co ma się wydarzyć, Bóg wszystko wie od samego początku, zanim to się wydarzy i Jego Słowo zapowiada to, Jego proroctwa zapowiadają to, co się ma wydarzyć i w tym sensie to się musi stać, ponieważ Bóg wie, że to się stanie i Bóg to zapowiedział, że to się stanie ja osobiście bardziej po tej drugiej stronie no w tej pierwszej się jest wolną wolą człowieka dzieje wtedy, Znaczy, w tej pierwszej ta wolna wola jest w ogóle wykluczona w tej pierwszej człowiek jest ma jakąś wolę, ale ta wola jest zależna od Bożej woli i poddana Jego woli w takim stopniu, że człowiek no, nie decyduje o sobie i są tacy, którzy tak wierzą w taką determinację Bożą i w ten sposób też rozumieją wybranie Boże, w ten sposób rozumieją zbawienie. I są wiersze, które wydają się to potwierdzać. Jest wiele wierszy, które można przytoczyć na potwierdzenie tego rozumienia. Chociaż moim zdaniem one kłócą się z innymi wierszami, które pokazują nam odpowiedzialność człowieka. Pokazują nam, że człowiek jest odpowiedzialny i będzie sądzony za swoje decyzje, za swoje wybory. Więc jeśli Bóg miałby za nas decydować, to Jego sąd trudno byłoby nam uznać za sprawiedliwy. Jeśli by to Jego decyzje determinowały nasze takie czy inne działania, a potem On by nas sądził za to, że nie zrobiliśmy tak czy inaczej, kiedy tak naprawdę... Nie mogliśmy tak. zrobić tak, no, czy inaczej. A co z, mhm. na przykład z zatwardzeniem y, serca Faraona? Oczywiście. Y, bo raz mówi y, Bóg, że zatwardzę serce Faraona, abyście poznali tak, że ja, mhm. jestem, że ja że jestem Pan, e, tak, za Bóg. A potem jak już uciekli, e, Izrael uciekł, e, to mówi, ja znowu znowu czy ja, zatwardzę za, za, fa, e, serce Faraona. Tak, Bóg rzeczywiście zatwardza serce grzeszników i wydaje ich na pastwę, ich namiętności. Natomiast zanim czytamy, że, faraon, że Bóg zatwardził serce faraona, czytamy wcześniej, że faraon sam zatwardził swoje serce. Więc jak śledzimy uważnie tę narrację, Bóg na samym początku zapowiada, że zatwardzi jego serce. Ale w narracji później widzimy, że Faraon najpierw zatwardza swoje serce, a później Bóg zatwardza jego serce. Więc z pewnością to nie oznacza, że teraz Bóg jest bierny. Nie mówimy o tym, że Bóg jest bierny. Bóg działa. I działa też w sercach ludzi. Natomiast to nie jest tak, że Bóg pobożnego człowieka czyni bezbożnym a bezbożnego czyni pobożnym wbrew jego woli i wbrew jego decyzji. Raczej, jeśli ktoś jest bezbożny, Bóg czasami go zatwardza w jego bezbożności. Jeszcze bardziej go mm -hmm. y, wydaje na pastwę, jego namiętności. Tutaj też mamy to, to są pewne stwierdzenia, które pokazują nam suwerenność Boga w tym dziele, wyprowadzenia ich z Egiptu, właśnie w pośród tych znaków. Więc tutaj Bóg też zamierzył posłużyć się Faraonem, i jego zatwardziałością, żeby te wszystkie plagi sprowadzić na Egipt i rozprawić się z bogami Egiptu, ponieważ każda z tych plag była flagą, która uderzała w jakieś bóstwo egipskie. Oni wierzyli w różnych bogów i Bóg chciał pokazać bezsilność tych bogów i chciał pokazać i objawić czy damy swoją chwałę w Egipcie, żeby Egipcjanie go poznali więcej, kiedy Izrael dochodzi do Kanaanu, w Kanaanie już wiedzą, jakich wielkich rzeczy Bóg dokonał w Egipcie. Tak, Więc tak. Bóg przez to, co zrobił w Egipcie, przez te wszystkie plagi i to wyprowadzenie Izraela wielką ręką, objawił swoje imię wszystkim narodom. Więc tutaj też czasami widzimy, że Bóg posługuje się bezbożnymi ludźmi i w tym sensie zatwardza ich serca, czy można powiedzieć w jakiś sposób nawet ich popycha do jakiejś decyzji, ale to często jest, jest dwuznaczne. Mamy taki klasyczny przykład w Księdze Kronik i w Księdze Królewskiej, gdzie czytamy, że w jednym miejscu jest napisane, że Bóg natknął Dawida, żeby policzył lud, a w drugiej księdze czytamy, że szatan pobudził Dawida, żeby policzył lud. I teraz pytanie, kto? Czy szatan, czy Bóg? Myślę, że szatan, ale Bóg się tym posłużył. I w tym sensie w jednej księdze jest Pozwoli. napisane o Bogu, że to Bóg pobudził serce Dawida, ale w rzeczywistości Bóg posłużył się szatanem. Czy Bóg się może posłużyć szatanem? Może. Oczywiście. Posługuje się nim cały czas. Gdyby nie chciał jego obecności na tej ziemi, to by już dawno tu nie było. Skoro Bóg pozwala mu tu być, pozwala mu robić to, co robi, to Bóg ma dla niego swój cel. I nam jest to trudno zrozumieć. Znowu, to nie jest tak, że Bóg determinuje, że Bóg stoi za szatanem i kieruje szatanem i teraz go ustawia za każdym razem, ale w jego szatańskiej nienawiści do Boga i do człowieka Bóg, wiemy, kontroluje go. To nie jest tak, że szatan może robić swobodnie, co by tylko chciał, bo wtedy by nas wszystkich rozszarpał na kawałki. On może robić tylko to, co Bóg mu pozwoli. Na ile Bóg mu pozwoli. I Bóg mu pozwala na pewne rzeczy, nawet na straszne rzeczy. Bo tak jak w Jobie, na przykład. Tak jak w księdze Hioba widzimy to bardzo wyraźnie. Ale nie tylko. W wielu miejscach widzimy Pana Jezusa, który wypędza tego demony z tego człowieka, który miał te tysiące demonów w sobie mhm. i one błagają go, żeby ich nie posyłał do otchłani. I teraz pytanie, czemu ich nie posłać do otchłani? Będzie parę tysięcy demonów mniej na ziemi, nie? Ale Jezus usłuchał, usłuchał tych demonów i posłał je w świnie, tak jak prosiły. Dlaczego? Najwyraźniej miał dla nich jakiś jeszcze swój cel. Chociażby to, żeby te świnie poszły do wody i dały świadectwo tego, że tyle demonów było w człowieku i że one mogą wejść w zwierzęta i tak dalej. Więc jest wiele rzeczy, które nam trudno jest pojąć do końca, jak, jak Bóg działa, natomiast widzimy, że jeśli chodzi o człowieka i jeśli chodzi o decyzje ludzkie, to rzeczywiście czasami Bóg w jakiejś mierze wpływa na nas i, i można powiedzieć przymusza nas do jakichś działań. Tak jak w przypadku na przykład proroka Jonasza, widzimy jak Bóg go ciśnie, nie zniewala go, nie zabiera mu jego woli, pozwala mu uciekać do czasu, ale potem posyła swoją rybę i go sprowadza do Niwy, tam gdzie go na początku posłał. Więc Pan Bóg w różny sposób działa. Czasami po dobroci ludzie słuchają Go i wypełniają Jego wolę, czasami ludzie sprzeciwiają Mu się i Bóg ich zmusza do wypełnienia swojej woli, a czasami się Mu sprzeciwiają i Bóg im pozwala czynić coś, co nie jest Bożą wolą. Takie przypadki też mm. mamy, tak? Jezus mówi do Jerozolimy, płacze nad Jerozolimą i mówi, ileż to razy, jak kokosz, chciałem was zgromadzić pod moje skrzydła, ale nie mówi, co? Nie, Wy nie chcieliście. Nie chcieliście. Tak. Czyli oni, Jezus chciał, oni a oni nie chcieli i w końcu ich nie zgromadził no pod właśnie. swoje skrzydła. Czyli pozwolił im, żeby było tak, jak oni chcieli, wbrew Jego tak? Więc widzimy, że Bóg na różne sposoby działa. Czasami jest tak, że Bóg pozwala człowiekowi iść jego drogą. Czasami Bóg zatrzymuje człowieka na tej drodze i człowiek nic nie może zrobić. Mamy proroka Bilama, tak? do którego Bóg mówi nie idź z nimi. A ten, no dobra, to nie pójdę. Nie? Ale później, jak przychodzą znowu z większymi prezentami i z większą zachętą, no to się jeszcze raz Pana Boga pyta, mogę iść? I Bóg mówi, proszę bardzo, chcesz to iść. A potem posyła anioła i go mało nie zabija po drodze. nie? Dziwna historia. To samo mamy z Mojżeszem. Nie wiem, czy pamiętacie jak Mojżesz. Bóg powołał, powołuje Mojżesza, żeby poszedł do Egiptu i po drodze go mało nie zabija. Później jak, jak, jak, jak wyprowadza swój lud, bo synów ma nieobrzezanych. I dopiero tam jest ta cała scena, mm. gdzie, gdzie ta jego żona z Sypora się z nim tam kłóci, i tak dalej, i <śmiech> obrzezuje tych synów, i Bóg oszczędza jego życie. Ale dziwne, że Bóg chce zabić Mojżesza, nie? kiedy on idzie wyzwolić Boży Lud. Więc mamy dużo takich historii trudnych, gdzie z jednej strony widzimy, że, że człowiek ma jakąś odpowiedzialność, podejmuje decyzję. Ale z drugiej strony Bóg no, bardzo w bardzo różny sposób na to reaguje. Natomiast nie widzimy czegoś takiego, żeby Bóg pozbawiał człowieka możliwości decyzji. To, co człowiek zdecyduje, to Bóg decyduje, czy tak będzie, czy nie. Ale człowiek decyduje. Człowiek albo okazuje posłuszeństwo i Bóg mówi, jak będziesz mi posłuszny, to ja będę Ci błogosławił. Ale jak się będziesz mi sprzeciwiał, to mówi, będę Cię karał, będę Cię ścigał, będę Cię przeklinał. Więc to nie jest tak, że Bóg chcąc, żeby człowiek był posłuszny i żeby pełnił Jego wolę, tego człowieka determinuje i zmusza do pełnienia Jego woli. Wiemy, że Bóg nie zmusza nas do pełnienia swojej woli. Bóg nas wzywa do pełnienia Jego woli i my albo okażemy posłuszeństwo, i doświadczymy błogosławieństwa w różnej postaci. Mm -hmm. Albo okażemy nieposłuszeństwo i przekonamy się, jak Bóg z nami postąpi. Czyli mówię, może nam się przeciwstawić, a może nam pozwolić żyć w nieposłuszeństwie. I czekać cierpliwie na nasze opamiętanie. Na przykład mm -hmm. wiemy, że Bóg bardzo różnie działa. Nie ma jednego wzorca Bożego działania. Tutaj natomiast Czytamy, że Bóg, oni wykonali to wszystko, co było o Chrystusie napisane. I z jednej strony jest w tym Boży zamysł, Boży plan zbawienia, a z drugiej strony widzimy Judasza, widzimy Piłata, widzimy Heroda, starszych żydowskich, którzy wszyscy są odpowiedzialni za to, co zrobili. To nie jest tak, że to Bóg ich zdeterminował, że oni to musieli zrobić. Myślę, że nie w tym sensie wypełniły się pisma, tylko właśnie Bóg, wiedząc o tym, co ci ludzie zrobią, to wszystko już przed wiekami zapowiedział. i W tym sensie Jego pisma się wypełniały. W każdym razie czytaliśmy, że Jezusa złożono w grobie, zgodnie z tym, co napisano, lecz Bóg wskrzesił go z martwych. I tutaj Paweł się zatrzymuje nad jego zmartwychwstaniem, ponieważ to jest coś, co, co, co my, myślę, od dziecka słysząc, większość z nas, gdzieś tam będąc w kościele rzymskim nawet i mając jakieś religijne przynajmniej wyobrażenie, przyjmowaliśmy to za fakt oczywisty, że no, Jezus umarł i zmartwychwstał, to w tamtych czasach to, to, to było coś, jak ktoś po raz pierwszy słyszał to, to widzieliśmy, jakie różne reakcje były ludzi. Czasami się śmiali i, i szydzili. Czasami po prostu nie, nie dowierzali, że to jest możliwe. Zresztą uczniowie nawet Pana Jezusa mieli problem, żeby w to <grym> uwierzyć. Natomiast to jest centralne poselstwo Ewangelii, że Jezus zmartwychwstał, że śmierć go nie pokonała, że, że nie zakończyła jego życia i służby, ale że on, tak jak zapowiedział, powstał z martwych i Paweł dowodzi, że to też było zapisane w Pismach, że to nie było coś co sam Jezus sobie wymyślił, ale to było coś, co było zapowiedziane. Mówi, Bóg wskrzeszył go z martwych. Przez wiele dni był widziany przez tych, którzy razem z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Przez ile dni? Przez ile dni? 40 dni. A więc Jezus dał liczne świadectwo tego, że żyje. To nie jest coś takiego, że gdzieś tam, ktoś tam z daleka go widział, coś tam, ktoś tam myślał. Nie. Jezus dał liczne dowody swojego zmartwychwstania. Paweł w liście do Koryntian pisze, że w pewnym momencie ukazał się naraz ilu? 500. Bracia. A więc... Jezus dał liczne dowody tego, że żyje, że Bóg wskrzesił Go z martwych i był przez wiele dni widziany, nie tylko widziany. Czytamy, że uczniowie dotykali Go. Czytamy, że jedli z Nim, rozmawiali z Nim. Jezus spotykał się z nimi i mówił do nich. I, mówię, i powiedział im, zobaczcie, że nie jestem duchem ale że mam ciało. Mogli go dotknąć. Mogli do, do Tomasza powiedział, włóż ręce w mój bok i, i, i wierz, nie bądź niewierny. Także Jezus dał dowody. Ci ludzie nie byli jakimiś no, ludźmi, którzy domniemali zmartwychwstania. Oni składali świadectwo o jego zmartwychwstaniu i życie za to oddali. Wiemy, że wszyscy poza Janem zginęli męczeńską śmiercią, składając świadectwo, że Jezus zmartwychwstał. To jest centralne zwiastowanie, ponieważ na tym zmartwychwstaniu opiera się ich pewność, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Gdyby tak jak każdy inny człowiek umarł i to byłby jego koniec, to było wielu, którzy się podawali za Mesjaszów. Wielu, którzy nawet czynili jakieś rzekome cuda. Którzy mówili wielkie rzeczy, ale tylko Jezus zmartwychwstał. I objawił się jako żyjący i na ich oczach wstąpił do nieba. Więc kogoś takiego nie było. I Jezus wiemy, że też jako zmartwychwstały nie był już tak jak wcześniej. Ograniczony miejscem i przestrzenią. Przenosił się z miejsca na miejsce, pojawiał się w miejscach, nagle znikał z tych miejsc, więc. Widzieli, że on ma ciało, a jednak nie jest to zwykłe ludzkie ciało. To nie był człowiek, który, tak jak niektórzy domniemają, że był tam jakoś zraniony i tam spał w grobie i tam był jakoś tam poraniony, ale jakoś później wstał to po prostu totalne bzdury. Żołnierze powali, którzy tam pilnowali grobu, odwali mu wielki kamień i tak dalej. No, to są dopiero historie. Więc wierzymy, że on prawdziwie umarł. I prawdziwie stał i w swoim zmartwychwstałym ciele no, objawił się w mocy. To już nie było to ciało ziemskie, tylko to już było nowe ciało, uwielbione ciało, duchowe, jak Paweł, mówiliście do Koryntian. Prawdziwe ciało, ale już zupełnie nowego duchowego charakteru, zupełnie uwielbione ciało, którego my też oczekujemy przy naszym zmartwychwstaniu, że On jest czytany pierwociną, zapowiedzią wszystkich, którzy mają zmartwychwstać. Więc I my oczekujemy takiego ciała doskonałego, duchowego, nowego, które, które Jezus, w którym Jezus się objawił. I zobaczcie, On mówi, że oni są Jego świadkami przed ludźmi, a my, mówi, głosimy Wam tą dobrą mówinę o obietnicy złożonej ojcą, że Bóg wypełnił ją wobec nas, czyli odwołuje się do Bożych obietnic. To coś, co Jezus zrobił, to jest wszystko zgodnie z Bożymi obiecami. I tutaj, zobaczcie, przytacza drugi psalm i bardzo ciekawy fragment. Przytacza fragment, który mówi, ty jesteś moim synem, ja Ciebie dzisiaj zrodziłem. Jest to jeden z fragmentów, na który powołują się Świadkowie Jehowy i im podobni, którzy twierdzą, że Jezus miał swój początek, że Bóg go zrodził, czyli dał mu początek, że Jezus kiedyś nie istniał, a w pewnym momencie zaczął istnieć, bo Bóg dał mu życie, Bóg go stworzył. Mówią, proszę, tu jest napisane dzisiaj Ciebie zrodziłem. Ale o czym mówi ten psalm według apostoła Pawła? Nie mówi o jego powstaniu do życia, mówi o jego powstaniu z martwych. Mówi o jego zrodzeniu z martwych. A więc znaczenie takiego miejsca jak psalm drugi, dopiero widzimy jego sens w objawieniu Jezusa Chrystusa i w apostolskim nauczaniu. Jest wiele takich fragmentów Starego Testamentu, które dopiero dzięki nauczaniu Jezusa albo apostołów Widzimy, jaki był ich sens. Tak długo, jak, jak nie było dzieła Chrystusa i objawienia, które przyszło wraz z przyjściem Ducha Świętego. Wiele rzeczy w Starym Testamencie było zagadką, było tajemnicą. Mhm. Kiedy Żydzi czytali ten drugi psalm, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dzisiaj zrodziłem. Dla nich była to zagadka. W jakim sensie? Bóg zra zradza swojego syna. Kto jest mi jego synem? Czy, to, czy mówi o król Dawidzie? Niektórzy tak to Żydzi rozumieli, do dzisiaj tak to interpretują. Czy mówi o swoim narodzie, że oni są jego synem? Ponieważ Bóg czasami do Izraela tak się zwraca. Tutaj widzimy, że jest to mowa o Bożym Synu, który został zrodzony nie w sensie zaistnienia, ale w sensie powstania z martwych, Zrodzony do tego wiecznego życia, jako zmartwychwstłego. Ze tak, zeistniał, to by był stworzony, a nie zrodzony. To inna rzecz, ale nawet kiedy mówimy o Synu i jego zrodzeniu, w takim sensie, bo czasami taktologowie używają takich terminów, mówiąc o Bożym Synu, o jego zrodzeniu z Boga, to mówią o Jego wiecznym zrodzeniu, co dla mnie jest jakimś paradoksem. Nie rozumiem w ogóle, co to znaczy wieczne zrodzenie, jak można wiecznie być zrodzony, to tak jakby Go Bóg przez wieczność rodził, więc dla mnie ten termin nie jest czytelny. Natomiast rozumiem, że On wiecznie istniał, tak jak Ojciec wiecznie istniał i w tym sensie Ojciec mógł być wiecznym Ojcem, bo jeśli nie miałby Syna, to nie mógłby być wiecznym Ojcem. I Syn musiał być wiecznym Synem żeby mogła w ogóle być ta relacja ojca i syna w wieczności. Więc to są rzeczy, które, przyznaję, mnie daleko przerastają i obawiam się, że większość z nas, jeśli nie wszystkich, jeśli mówimy o wieczności Boga, no to się gubimy. Dochodzimy do jakiegoś momentu przeszłości i nie jesteśmy w stanie cofnąć się dalej, no bo wszystko, co doświadczamy, ma swój początek. A tutaj mówimy o jedynym, który nie ma początku. Więc to już jest dla umysłu stworzonego człowieka chyba niepojęte. I stąd też ważne jest, żebyśmy znali takie miejsca jak to. Żeby tacy ludzie jak Świadkowie Jehowy nie oszukiwali nas, wciskając nam, że tutaj jest mowa o jego powstaniu do życia, jego zrodzeniu. Podobnie jest z listem do Hebrajczyków, czy z listem do Kolosam, gdzie czytamy, że on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Świadkowej Biblii to słowo wszelkiego jest wykreślone, tam go nie ma. Oni powiedzą, on jest pierworodnym stworzenia, ponieważ to słowo im bardzo przeszkadza, ale ono jest w oryginale, ono jest wszelkiego stworzenia. Więc Chrystus nie jest pierwszy stworzony, pierworodny nie oznacza pierwszy, który zaistniał ale pierworodny wszelkiego stworzenia oznacza, że on jest ponad wszelkim stworzeniem. Że on I w tym jest... z jest dodane słowo inne. Wszystko, jak? wszystko inne zostało stworzone. No to już w ogóle inne. jest y, zwodnicze. Y, dodanie słowa, którego w ogóle tam nie ma. Tak. tak. Natomiast tutaj mamy pierworództwo. Bardzo często widzimy w Biblii nie oznacza bycie pierwszym. Wiele, wielu pierworodnych nie było pierwszymi synami, jak prześledzicie Stary Testament. Mamy Efraima i Manasesa. Kto był pierworodny? Według ciała. Kto pierwszy się urodził? Manases czy Efraim? Manases. Manases. Ale Efraim był pierworodny. Bóg wszędzie do Efraima mówi, że jest jego pierworodnym. I widzimy, to plemię Efraima reprezentuje północ. Ponieważ pierworodny oznacza pozycję dziedzica. Pierworodny oznacza ten, który jest ponad pozostałymi braćmi. Pierworodny syn miał szczególną pozycję i dlatego, nie tylko to, to jest, jest więcej takich przykładów w Starym Testamencie, gdzie mamy pierworodnego, który nie jest de facto pierwszy zrodzony. Mamy Jakuba, Jezawa. Według zamysłu Bożego, Jakub jest pierworodnym, chociaż Ezaw pierwszy wyszedł z łona. Ale Jakub był Bożym Pierworodnym i on jest nazywany Bożym Pierworodnym. Więc tutaj Podobnie, kiedy mówimy o Chrystusie, że On jest pierworodny, to nie oznacza, że On jest pierwszy stworzony. Absolutnie. On jest pierworodny, czyli jest ponad wszelkim stworzeniem. Jest ponad wszystkimi. I co więcej, On daje życie całemu stworzeniu. Jego pierworództwo oznacza też, że w Nim, i dalej Paweł wyjaśnia, gdyż przez Niego, i dla Niego, i ku wszystko. Niemu jest wszystko. Więc to jest wyjaśnienie Jego pierworództwa. Więc tutaj Ważne jest, żebyśmy w kontekście czytali te fragmenty, i tak jak tutaj, zobaczyli, jak apostołowie interpretują te starotestamentowe zapowiedzi. Dalej, porównuje go do Dawida. Podobnie jak wcześniej Piotr, nie wiem, czy pamiętacie, na początku, w jego pierwszym kazaniu po wylaniu Ducha Świętego, on robi to samo. Też sięga do Dawida i mówi, nasz praojciec Dawid, tak. mówi, leży, wiemy, gdzie jest jego grób. Ale mhm. mówi, Chrystus, mówi, ten nie doznał skażenia. Tak. Więc tutaj Paweł bardzo podobnie głosi jak Piotr, w dniu wylania Ducha Świętego. Nawet, nawet Piotr mówi, że było są niemożliwe, bo pozostał w grobie. Tak jest. Nie, tak, tak jest. To było niemożliwe. niemożliwe. I tutaj też on pokazuje, że to Bóg, tak zamierzył, że, że Dawid służył za swojego pokolenia, zasnął, został przyłączony i doznał skażenia. Tak jak każdy człowiek. Natomiast mówi ten, którego Bóg wskrzesił z martwych, nie doznał skażenia. Czyli nie podzielił losu wszystkich śmiertelników, tylko jako jedyny powstał z martwych, aby już nie doznać w żaden sposób tego skażenia związanego ze śmiercią. I teraz Paweł mówi, niech więc będzie wam wiadomo, 38 wiersz, mężowie bracia, przez Niego, czyli przez Jezusa, który został zbudzony, zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. Przez Niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. I przez Niego każdy, kto wierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. To jest, kochani, kluczowe dla nas, byśmy to dobrze rozumieli. Każdy, kto polega na uczynkach swoich, każdy, kto próbuje wypełniać prawo, jest pod przekleństwem tego prawa. I nie ma usprawiedliwienia dla nikogo, kto próbuje znaleźć usprawiedliwienie w prawie. Z martwy uczynki. Znaczy, prawo jest, jak, jak wiemy, dobre, sprawiedliwe, święte. I wypełnianie prawa jest obowiązkiem człowieka. Tutaj Paweł nie występuje przeciwko prawu. Widzimy w jego listach, że Paweł ma bardzo wysokie mniemanie na temat prawa. Natomiast problemem jest, kiedy my w zły sposób wy chcemy wykorzystać prawo. Tu jest problem. Problem nie jest w prawie. Problem jest w tym, kiedy my myślimy, że przez wypełnianie prawa możemy stać się sprawiedliwi. Do dzisiaj Żydzi tego nauczają. Ostatnio oglądałem taki wywiad właśnie z Żydami na ulicach Jerozolimy. Gdzie oni... Do... Byłem w szoku. Że oni wierzą do dzisiaj, że mogą... Yy, że są w stanie tak wypełniać prawo, że będą sprawiedliwi w oczach Boga. Więc oni, oni nie są jedyni. Jest wielu innych, którzy... Tak odrzucają jak oni, nogi Pawła, tak? Znaczy w ogóle, no, odrzucają tą ideę zbawienia i sprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa. To jest, tu jest... Główny problem, nie? że oni nie uznają, że śmierć zbawiciela może odkupić ich z grzechów. Czytają pisma, czytają cały Stary Testament, wielu z nich, i wciąż szukają usprawiedliwienia dla siebie w, w, w życiu według wymogów prawa. Bo oni nie wierzą, że On jest Synem Jezusa. Tak. Zbiorą, go nie przyjęli jako Zbawiciela. Nie przyjęli Go jako Zbawiciela, ale nawet abstrahując od, od, od, od Niego, że jakby wciąż dzisiaj nie mają świątyni, od wieków nie mają świątyni, nie składają ofiar, więc liczyć na to, że teraz ich życie jest tak sprawiedliwe, że znajdą Upodobanie u Boga w, w tym, co robią, no jest, jest niezrozumieniem przekleństw, prawa. Ponieważ prawo mówi, że wystarczy, że w jednej kwestii zawinisz i jesteś winny wszystkiego. Więc tu jest niezrozumienie dramatu prawa. Prawo od samego początku było tak skonstruowane i było tak przedstawione Izraelowi, że zbawienie mogło być tylko przez wypełnienie całego prawa. Wszystkiego, co jest napisane. Nie jakiejś części prawa. Nie wystarczyło wypełniać jakąś część prawa. Trzeba było wszystko wypełnić, żeby być sprawiedliwym. I Bóg powiedział do swojego ludu, żeby byli tak doskonali, jak On jest doskonały. I wiemy, że Pan Jezus to powtórzył w kazaniu na górze że ta doskonałość, której Bóg wymaga, jest Bożą doskonałością, nie jest doskonałością przeciętnego człowieka. Więc to jest niezwykle ważne, że Paweł mówi, że tylko kto wierzy w Niego może być usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie możemy być usprawiedliwieni przez Prawo Mojżesia. Czyli tutaj Paweł nie mówi, że nie mamy przestrzegać wymogów moralnych, prawa, czy innych ważnych dla Żydów, czy dla wszystkich rzeczy, które są w prawie. Prawo samo w sobie jest dobre, prawo jest święte. Nie odrzucamy prawa, nie negujemy prawa, nie anulujemy prawa, absolutnie. Ono zawiera wiele cennych, dobrych, wartościowych rzeczy i samo w sobie jest święte i doskonałe. I ono objawia nam naszą niedoskonałość i jest naszym przewodnikiem do Chrystusa, jeśli we właściwy sposób się Nim posługujemy. Więc nie odrzucamy prawa, tylko nie szukamy w prawie usprawiedliwienia. To jest ważne. Nasze usprawiedliwienie jest przez wiarę w Niego. I kiedy Paweł mówi przez wiarę w Niego, to wiemy, że to nie jest tylko wiara w Jego istnienie, ale to jest wiara w całe jego dzieło i wiara, która prowadzi nas do poddania się Jemu w posłuszeństwo. Tak? O takiej wierze mówimy, o czym Paweł w innych miejscach wyraźnie naucza. Że ta wiara w Jezusa jest związana z odwróceniem się od grzechu, odwróceniem się od bezbożności i powierzeniem się pod panowanie Chrystusa. Niektórzy też ostatnio byłem zdumiony, czytałem taki, taką dyskusję na forum, znaczy podpisem jednego brata, jakaś siostra przebądrzała, niestety tak muszę powiedzieć, e, się tam bardzo produkowała, żeby dowieść, że Biblia nigdzie nie mówi o pokucie z grzechu. Co? Tak, tak twierdziła dobitnie, że nie ma ani jednego wiersza w Biblii, gdzie Biblia by mówiła o pokucie z grzechów. Mówi o pokucie, mówi o pamiętaniu, ale nigdzie nie ma w Biblii o pokucie z grzechów, o pamiętaniu z grzechów. I po prostu byłem zdumiony logiką, czy raczej brakiem logiki. To z ja No właśnie o no to chodzi. Ale to, to dla mnie jest przykład właśnie osoby, która niby biblijna Dziękuję. próbuje być e, hiperbiblijna nie rozumiejąc biblijnych pojęć nie rozumiejąc biblijnych koncepcji no to, to. może jest nauczycielem ja nie wiem kim ona jest ale po prostu byłem nie, nie, ona w żadnym zborze nie jest bo wszystkie zbory są zwiedzione tak, tak. szczególnie te, które mówią o Chyba tak, tak, bo to od razu nazywała herezją. Ja byłem po prostu zdumiony jej argumentacją i jej... Polka, no, ta Polka. Tak, tak, tutaj w Polsce pod jednym poczciwy brat, fajny wpis dał, jakiś tam polecał jakieś kazanie właśnie o, o pamiętaniu się z goryczy serca. No i pod tym jego zachętą do posłuchania, ona tam się zaczęła. Wymądrzać. Wymądrzać właśnie próbując. Tam, tam nie, nie, tam już inni próbowali, ale to było bezskuteczne. Nie, to była osoba, która widać było jest tak zacietrzewiona w swoim. Przypuszczam, że gdzieś tam została poraniona przez kogoś i tak się niestety gdzieś, gdzieś zacietrzewiła w sobie. Także tylko się modlić o takie osoby. Natomiast jest to dramatyczne, jak właśnie czasami. No, ludzie tak, tak gdzieś popadają w jakieś takie szaleństwa i później ze wszystkimi walczą wokół o coś, co sobie wymyślą, coś, co im się stworzy w głowie. Dzisiaj mamy wielu chrześcijan, którzy nie wiedzą, co zrobić z prawem, którzy albo poddają się pod niewolę prawa, albo są przeciwnikami prawa i uważają, że nieważne co robisz, jak żyjesz, jak postępujesz, ważne, że wierzysz i chyba ona coś takiego próbowała powiedzieć, że według niej, w jej definicji to pokuta, opamiętanie, bo to są zamienne słowa w naszym tłumaczeniu jednego greckiego słowa, według niej to oznacza wiarę w Jezusa. Czyli miała z jednej strony połowę prawdy, bo rzeczywiście, w tym opamiętaniu, my się odwracamy od świata, odwracamy się od grzechu, odwracamy się od szatana i zwracamy się do Chrystusa. Tyle, że nie można się zwrócić do Chrystusa bez odwrócenia się od grzechu, mhm. od świata, od, od szatana. Więc po prostu widziałem, jak, jak do niej to nie docierało. Jak ona się upierała, że to jest tylko zwrócenie się do Jezusa. Natomiast jak pytanie, czy tak można się zwrócić do Jezusa bez odwrócenia się od grzechu. No, z no, grzechu. To jest moim zdaniem pytanie, no, które no, powinno być jej zadane. No, czy no, można nawrócić się do Chrystusa, no, uwierzyć no, w Chrystusa, zaufać Chrystusowi i dalej pozostać w grzechu? Wiemy, że niektórzy tak kombinowali no, i do dzisiaj niektórzy tak kombinują. Więc no, no, jeśli ona się z czymś takim spotkała, no to współczuć tylko, jeżeli ktoś coś takiego zaakceptował, że można w ten sposób, ale pismo nas naucza. Paweł pisze, że fundament Boży, liście do Tytusa, chyba, pisze, że fundament, albo do Tymoteusza, Tymoteusza. Tymoteusza. pisze, że fundament Boży jest niewzruszony tak. no. i że każdy, kto wzywa imienia pańskiego, musi odwrócić się od wszelkiej bezmożności. Więc tutaj dla mnie jest, jest połączenie odwrócić się od bezbożności, czyli od grzechu, od nieprawości. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, musi się odwrócić. To jest, inaczej to wzywanie nic nie daje. Jeśli się nie odwracamy, to jest fundament, Paweł pisze, to jest fundament Boży, który jest niewzruszony. Że każdy, kto wzywa imienia Pana, musi się odwrócić od bezbożności. To jest jedno z drugim ściśle związane. Masz to? Tak. Gdzie to jest? 31. 2,19. Mhm. Jednak fundament w ogóle stoi niezruszony. Pań tam pieczęć. Za pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Chrystusa. Mhm. Tak, to słowo odstąpi tutaj czy właśnie odwróci się w innym tłumaczeniu. Tak. No. Czyli no tutaj to są, to są. Kiedy czytamy, wiecie, te, te streszczenia, bo musimy pamiętać, że to co mamy zapisane to nie są słowo w słowo to, co było powiedziane, najczęściej, może czasami tak, ale generalnie jest to streszczenie tego, co było powiedziane. Tutaj autor dziejów apostolskich, najprawdopodobniej Łukasz, ewangelista, streszcza to, co Paweł powiedział, bierze jakby główne myśli i my teraz nie możemy sobie wziąć wiecie, jakiegoś wiersza i teraz na nim coś zbudować, bo w tym wierszu tak to brzmi, Musimy wziąć ten wiersz w świetle wypowiedzi tak, Pisma hmm. I, i zobaczyć, jaki jest sens. Bo są takie wiersze, które mówią uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Prawda? Hmm. Znaczy, czyli w no, drugim no, do poło... też jest taki wiersz mówiący dokładnie, Pukujcie. Hmm. No to przeczytaj. To jest dlatego wyjście. To jest drugi właściwie do Koryntian 6, rozdział 17 wieś. Hmm. Dlatego wyjście spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, nieczystego nie dotykajcie, a ja Was przyjmę. Mm -hmm. No i mamy wiele tego typu wierszy, więc teraz naprawdę musimy być ostrożni przed takimi rewelacjami, takimi jakimiś, tak jak tutaj ktoś sobie coś tam ubzdura, i jakby nie bierze pod uwagę całości nauczania Pisma, gdzie od samego początku grzech jest przedstawiany jako śmierć, jako oddzielenie od Boga, jako nieposłuszeństwo Bogu. Więc jako, o jakiej wierze w Jezusa mówimy? Wiara w Jezusa jest odwróceniem się od wszystkiego, co jest zaprzeczeniem tej wiary, czyli nieposłuszeństwo, grzech, świat, szatan. Tak. Cała nieprawość, która jest owocem pierwszego grzechu, pierwszego nieposłuszeństwa. Więc jak można dzisiaj popaść w takie dziwne jakieś... Może ona... Ta siostra była z, po prostu z takiego zboru tego Prosperity Gospa. Nie, nie. Gdzie ona oni... nie była z żadnego zboru. Wyrówkowo tam jakby... Szatanski. Ona gdzieś po prostu się odżegnywała od wszystkich zborów i nazywała herezją Powtarzała to wielokrotnie w tych komentarzach, nazywała herezją tych, którzy głoszą o opamiętanie od grzechu. Co mnie zdumiewało, żeby coś takiego nazywać herezją. Użyć dla grzechu, żeby uzyskać przebaczenie. No, to tylko mi pokazuje, że czasami wiecie: ludzie się zafiksują na czymś, bo być może rzeczywiście nie ma jakiegoś takiego wiecie, wiersza, który by dokładnie tak to precyzował, nie? Ale te wiersze, które tutaj przytoczyliśmy, no dokładnie o tym mówią. Może innymi słowami. I, tych, i tego jest mnóstwo. Tego jest pełno. No przecież od samego początku. Jan Chrzciciel przychodzi i wzywa ludzi do czego? Pamiętam, do ja pamiętania, do odwrócenia się od grzechu. I wiedzawali ja grzechy. I pokazywał Nawet. im, żeby się odwrócić od grzechów. Nie możemy oddzielać tych rzeczy od siebie. Kiedy, kiedy tutaj Paweł mówi, że każdy, kto w niego wierzy, jest usprawiedliwiony, to się wiąże z pokutą, to się wiąże z opamiętaniem, to się wiąże z porzuceniem, odwróceniem grzechu. Chociaż Paweł tutaj o tym szczegółowo nie mówi, czy przynajmniej Łukasz nie relacjonuje nam, że tak powiedział. Tak? Ale to nie oznacza, że teraz możemy wziąć ten wiersz, czy jakieś inne podobne temy i powiedzieć, wystarczy, że wierzysz w Jezusa. Bo to większość ludzi na w naszym kraju powie, że wierzy w Jezusa, tak? Wejdźmy na ulicę i zróbmy sądę i niemal każdy jak zapytamy, czy wierzysz w Jezusa? Wierzy, czyli Jezus prawie się na podstawie tego wiersza. No nie, to za mało. Wiemy, że ta wiara to jest, to jest coś, coś, musimy to wyjaśnić, o czym mówimy, tak? A po to Pan Bóg obdarzył nas, rozumie. No i po to dam nam Słowo, dał nam Słowo, żebyśmy wiedzieli, co się kryje pod tym Słowem Wiara, bo tak jak Jakub mówi, można mieć dwóch braci, jeden powie, ja mam wiarę, a ja mam uczynki, nie? I będą się, muszę, się muszę. wspierać o coś, co tak, tak naprawdę no, nie w tym rzecz. Pytanie jest, o jakiej wierze mówisz? I o jakich uczynkach mówisz? Czy mówisz o samych uczynkach bez wiary? Czy mówisz o uczynkach wypływających z wiary, potwierdzających wiarę? O czym mówisz? Tak? Więc to trzeba zdefiniować, sprecyzować takie rzeczy, a nie prowadzić puste dyskusje, bo ktoś ma jakieś tam swoje wyobrażenia. Więc tutaj jest ważna niezwykle myśl, że prawo mojżeszowe nie negując prawa, mówię, Paweł w innych miejscach pokazuje nam, że nie neguje prawa, nie zaprzecza prawu, ale głosi, że nie ma usprawiedliwienia przez prawo Mojeszowe. To jest ważne, żebyśmy to rozumieli, że nie ma usprawiedliwienia. Usprawiedliwieni możemy być tylko ufając Jezusowi, wierząc w Jezusa we właściwy biblijny sposób. I Paweł przestrzega ich, zobaczcie, Mówi uważajcie, strzeżcie się, żeby was nie spotkało to, co zostało zapowiedziane u proroków. I tutaj cytuję kogo? Macie tam Habakuka. jakiś odnośnik? Kogo Habakuka? cytuję? Chabakuka. Będziemy go rozważać niedługo. Patrzcie, szydercy, <śmiech> dziwcie się i <śmiech> przepadnijcie, bo za waszych dni dokonuje dzieła które nie uwierzycie, choćby wam ktoś opowiedział. Zobaczcie jaki cytat. Bóg dokonuje dzieła. Jeśli ludzie nie uwierzą w to Boże dzieło, którego dokonał w Chrystusie, to co? Zginą z tego powodu. Więc tutaj mamy wziętą znowu z Chabaku, kto w innym kontekście mówi. On, on, on nie mówi w kontekście przyjścia Chrystusa, ale Paweł cytuje jego słowa w zupełnie z innego kontekstu, kiedy Bóg czynił coś nowego, wyprowadzając swój lud, wypędzając ich do niewoli i sprowadzając ich z powrotem. Tam był taki kontekst. Tutaj natomiast jakby jest ten sam duch, tu chodzi o ducha tamtych ludzi. Oni mieli właśnie, nie wierzyli, że Bóg może coś takiego zrobić, że Bóg może czegoś takiego dokonać. Tutaj mamy coś daleko większego od tego dzieła, którego Bóg w tamtych czasach dokonał. Ale jest ta sama postawa szyderstwa, zdziwienia i niewiary, która powoduje utratę tego, co Bóg tego zbawienia, które Bóg chce darować. Więc tutaj Paweł i zywa do wiary w ten sposób. Mówi, uwierzcie, mówi, zaufajcie Chrystusowi, żebyście nie byli jak ci nasi przodkowie, którzy wtedy Bogu nie wierzyli i żebyście teraz nie byli wypełnieniem tego proroctwa w naszych czasach. To też jest, o tym wielokrotnie mówiliśmy przy okazji rozważania tych testamentowych proroctw, że te biblijne proroctwa mają wiele poziomów wypełnienia, że mają ten pierwotny, historyczny poziom, ale możemy zobaczyć i wypełnienie tych proroctw w historii Kościoła i najczęściej większość z nich odnosi się do Chrystusa, zarówno Jego pierwszego, jak i Jego powtórnego przyjścia. I to też jest ważne, żebyśmy czytając Pisma modlili się o właściwe ich zrozumienie, żebyśmy nie pozostawali na jakimś z tych poziomów, ale oglądali no, wypełnienie tych, tych proroctw właśnie historycznie, przez co Bóg potwierdził, że to, co zapowiedział, to się stało. Mamy historyczne dowody na wypełnienie tych proroctw, ale to się nie kończy na tych historycznych wypełnieniach. To jest tylko pierwszy etap. Drugi etap jest taki, że one często wypełniają się w naszym życiu, w naszym doświadczeniu i na przestrzeni wieków. Wielokrotnie się wypełniały. Wielokrotnie znajdziemy analogiczne sytuacje, w których te proroctwa znalazły swe wypełnienie i ostatecznie wypełniają się w Chrystusie. Wskazują na Chrystusa, na Jego pierwsze i powtórne przyjście. Jaki był, jaki był yy, rezultat tego kazania? Tutaj mamy synagogę, pamiętacie, Żydzi. Jak, jak, jak oni to przyjęli? Dobrze czy źle? Jak każdy synagog. <grychy> Przeciwiali się. Który chcieli, żeby Zauważcie, że gdy wychodzili z synagogi, kto ich prosił? Poganie. Poganie. poganie! Poganie, nie Żydzi. Nie no, kiedy, wychodzili, nie kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie ich prosili, aby również w <grychy> następny, następny szabat przyszł. im głosili te same słowa. Ciekawe. A mogli wejść do synagogi mówię. No, no, tak, tak jako prozelici. Tak. Ale też to nie, do medenio. synagogi tak. Medenio. Synagogi nie były jak świątynia. Synagogi A, były miejscami, w których mogli tak, przyjść, tak. było miejsce dla nich wydzielone, więc tam były odrębne miejsca dla mężczyzn, dla kobiet i dla pogan. Więc oni mogli tam sobie przysłuchiwać się, nie mogli zabierać głosu, nie mogli tam przemawiać, ale mogli słuchać, tak, jak najbardziej. Więc Synagogi były otwarte, tak jak u nas. Nie tylko wierzący mogą przyjść, ale również niewierzący. Zapraszamy, mogą sobie usiąść i słuchać, tak? I w nadziei, że się zawrócą. To jest synagogi. Zapraszamy, no, tak. W jakimś sensie jesteśmy bliżsi synagogi niż świątyni, tak? No bo w świątyni wiadomo, tylko do pewnego miejsca mogli wchodzić kobiety mogły, miały swój dziedziniec, dalej już nie mogły, potem mężczyźni, potem tylko kapłani, a potem arcykapłan. My czegoś takiego nie mamy, mamy wszyscy taki sam przystęp do Boga w tak? Chrystusie, więc jesteśmy bliżsi w synagogi niż w świątyni, chociaż rzeczywiście w pewnym sensie też i świątni, bo czytamy, że my jesteśmy świątynią i że mamy dostęp do samego tronu łaski tak, w Chrystusie, więc my mamy przystęp do Boga, więc tutaj wiadomo, że jest, jest zupełnie nowy wymiar przystępu do Boga, ale ciekawe jest właśnie, że tutaj poganie byli najbardziej poruszeni. Pytanie tutaj, bo w tym 43 jest taki zapis, aby trwali w łasce Bożej. Przekonywać te To znaczy, oni już byli nawróceni, żeby trwali w łasce Boże? Czy. Kiedy powiesz? zgromadzenie się rozeszło, czytamy, że wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie z nimi radzili im, aby trwali w łasce Boga. Czy przyjęli ją? Możliwe, możliwe, że uwierzyli i zachęcali ich, wzywali ich, żeby trwali w łasce Boga, czyli rozumiem tutaj znowu to słowo łaska Boga chyba się nie odnosi do takiego starotestamentowego pojmowania łaski, o, które no. oczywiście też było dobre. Ale tutaj chyba mówi w kontekście tego, co im położony w serc i, i przemiany jakiejś, tak. prawda? Tak. I, I tego, co jak łaska Boga w Chrystusie się objawiła, nie? Bo tutaj I mamy tak. największe objawienie Bożej łaski, że swojego Syna dał, abyśmy wierząc w Niego mogli być usprawiedliwieni. I właśnie mieli odpuszczenie grzechów, nie? To, co wcześniej im zwiastował. Odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie. Więc to jest wierze ta łaska, w której, do której Paweł zachęcał. Czyli yy, widzimy, że poganie byli bardzo zainteresowani i wielu Żydów, i pobożnych prozelitów też. Czyli był, był można powiedzieć, no dobry odzew. tak, Bardzo pozytywny odzew tutaj i, i ze strony Żydów, i ze strony Boga. Ale co się stało w następny szabat, kiedy oni faktycznie się zgromadzili? Zobaczcie, musieli to rozpowiadać po no całym z... mieście byli tak poruszeni tą, tą nowiną, byli tak poruszeni tym, tym, tym zwiastowaniem o Jezusie, że niemal całe miasto się zebrało, aby słuchać Słowa Bożego. Chcielibyśmy, nie? Żeby tak... bo żeby, żeby się tak rozchodziła wieść. Jest to możliwe, nie? Tak. Trudno nam w to wierzyć, tak. sobie wyobrazić w ogóle, ale to nie jest niemożliwe. Jeśli Bóg tak by zechciał, jeśli tak by Bóg poruszył serca, wszystko jest możliwe, więc nie ustawajmy mówić się o to, żeby Bóg dotykał serc, wielu serc. I co Bóg uczyni, nie wiemy, ale to nie jest dla Boga niemożliwe. W tamtych czasach ta wieść o zmartwychwstaniu była szokująca. Była czymś zupełnie nowym. Czytamy, że Wiecie, zmartwychwstanie to jedno, ale przed zmartwychwstaniem było ukrzyżowanie. i czytamy, że dla Żydów to było zgorszenie, ponieważ każdy, kto zawisł na drzewie był przeklęty według prawa Bożego i tutaj rzeczywiście Jezus był w pewnym sensie przeklęty. Ale nie, chcieli pokryć, z, tak? ze względu na nasz grzech, tak? ze względu na grzech całego świata był przeklęty. Ale po to, żeby pokonać grzech, po to właśnie, żeby odkupić człowieka z grzechu, po to, żeby zapłacić za grzech. Tego oni nie rozumieli, dlatego się gorszyli. Ale tutaj Bóg w jakiś cudowny sposób poruszył serca wielu ludzi i zobaczcie, całe miasto zebrało się, aby słuchać Słowa Bożego. I kiedy Żydzi. Zobaczyli tłumy. Pewnie nie wszyscy Żydzi, tak? Bo tam widzieliśmy wcześniej, że wielu Żydów poszło za Barnabą. Ale byli ci prawdopodobnie przełożeni, ci, tak. którym zależało na ich pozycji, na tym, tak, żeby że oni byli tutaj najważniejszy. Część jest. mogła zmienić zdanie w międzyczasie. A kto wie? Też <laughs> tak może. Tydzień czasu to długo. Zależy właśnie na ile uwierzyli, nie? Tak. No, to też niestety smutna rzeczywistość. Natomiast zobaczcie, co zrobili. Pełni zawiści. To jest znowu jedna z takich strasznych cech człowieka. Zazdrość, zawiść. Postawa, w której oni jakby się poczuli zagrożeni, że oni nie mają takiej popularności, Dobrze. że tylu ludzi nie przychodzi Dobrze. ich słuchać. Może ich o, o pieniądze. Różne rzeczy mogły być. I zobaczcie, co oni z tej zawiści zrobili. Sprzeciwiali się słowom Pawła i bluźnili. Występowali przeciwko niemu, czy im i bluźnili. I to niestety dzisiaj, obawiam się, też ma miejsce. Ludzie z zawiści potrafią niestety atakować innych. Czasami nawet w kościele jakaś jest rywalizacja i, i zawiść, że gdzieś tam jak więcej ludzi przychodzi, czy więcej ludzi coś tam korzysta. I to jest coś naprawdę podłego. To jest coś grzesznego, kiedy zamiast się cieszyć, że ludzie nawracają się do Chrystusa. Nieważne, czy tu, czy tam, czy u nas, czy gdziekolwiek. Dałby Bóg, żeby do baptystów tam się wszyscy nawodzili i żeby całe miasto do nich przychodził. Ja bym się cieszył. No przecież, co tutaj być zawisnym? No jeżeli się do Chrystusa naprawdę, jeżeli tam głoszą dobrą nowinę, jeżeli tam głoszą Jezusa Chrystusa, to co, będziemy zazdrośni, że tam się ludzie nawracają? Będziemy się porównywać z nimi? Będziemy teraz wykradać sobie wierzących, no to jest po prostu szaleństwo. Ale ile tego jest w Kościele? Ile jest takiej zawiści? Takiego po prostu jakiegoś... A czy oni do waszego zboru poszli? A no to jakieś pretensje, że, że ukradliście naszych wierzących. Ja sobie myślę, ludzie... Co to za mentalność? Nie? Że ludzie są tak pazerni, żeby tylko do nas wszyscy szli. Przecież kim my jesteśmy? To przecież, jeżeli to są nasi bracia, siostry, to, to się powinniśmy cieszyć, żeby Bóg ich błogosławił. Tak? To przecież jesteśmy częścią jednego Kościoła. A tyle takiej właśnie jakiejś zazdrości, zazdrości, chęci po prostu bycia najlepszym, największym i tak dalej. I to jest coś, co naprawdę jest tragiczne, powiem wam, tak? i jest tak powszechne. Obserwuję to w tylu miejscach. Pamiętam na jednym z pastorów, dwóch pastorów z sąsiednich zborów z niedaleko stąd. Po prostu byli na siebie obrażeni i ze sobą nie rozmawiali, bo Członkowie między ich zborami, wiecie, przechodzili, nie? I, i, i, i, i po prostu. I w końcu to wyszło. Na jaw. W końcu zaczęli o tym mówić do, do, do okręgowego. Zaczęli się skarżyć, że ten mu wykłada, wiecie, wierzą. Myślę, Co za dramat jakiś, po prostu. O co tu chodzi? nie chodzi. Tu chodzi o sztukę wiernego, który przynosi. No właśnie, więc wtedy musimy zadać sobie pytanie, coś o co chodzi? No, tak, właśnie. Czy chodzi o pieniądze, które ci wierzą? Czy chodzi o liczby, którymi się możemy poszczycić? O co chodzi? Bo jeżeli przeszli, to może coś u nas jest nie tak, że od nas odchodzą, a tam idą, tak? Może okay. jakiś problem jest. Powinni się zastanowić. na tym się zastanowić. Między, się między sobą porozmawiać przede wszystkim, a nie się obrażać na siebie, mm -hmm. a nie czuć się teraz jakoś tam, że, że tutaj jest jakiś wielki problem, po stronie tego drugiego, że im pozwolił przyjść. Nie? No, i, I w ogóle no, to, to, to, to, to mówię tylko jeden z, wiel z wielu przykładów, których który byłem świadkiem, czy słyszałem właśnie tego typu jakieś zarzuty, pretensje. Znaczy to za wierzące, że będziemy rozmawiali. Tak. No, no, to pastorze po Pastorzy tego to samego kościoła, to jest tej samej denominacji, nie? No, ale takie rzeczy się dzieją. Nie? To no czekać, gdzie dług się bije, tam trzeci korzysta, nie? Wiesz co? Nie, no dla mnie to był żałosny obraz, żałosny obraz właśnie takiego, takiej jakiejś postawy no, nastawienia serc, nie? Więc, kochani, cieszmy się, kiedy gdzie indziej Pan błogosławi. Naprawdę radujmy się, że tu czy tam jest dobrze głoszone słowo że ludzie się nawracają, że ludzie są chrzczeni, dałby Bóg, żeby i u nas tak było, ale nie zazdrośćmy nie, nie, nie bądźmy zawistni, błogosławmy naszych braci, i siostry, gdziekolwiek widzimy coś dobrego Bóg robi, to się cieszmy z tego, gdzieby to nie było jeśli Bóg da nam taką łaskę żebyśmy my mogli czegoś takiego doświadczać, chwała Bogu, ale też się nie wzbijajmy w pychę i nie porównujmy się z innymi, czy, czy jakoś bo to są te właśnie diabelskie zasadzki to są Jego zasadzki, kiedy albo Bóg coś przez nas zrobi i wzbijamy się w pychę, albo Bóg przez nas czegoś nie robi, przez kogoś innego i zaczynamy zazdrościć. Zaczynamy pożądać czegoś, do czego Bóg nas nie przeznaczył, a kogoś innego sobie wybrał. Jedno i drugie jest diabelską zasadzką. Musimy być tego świadomi. Radujmy się, gdzie Bóg błogosławi, a jeśli nas użyje, to bądźmy pokorni. Nie wywyższajmy się, nie chlubmy się, nie opowiadajmy wszystkim wokół, zaraz, jacy to my wspaniali jesteśmy, jak Bóg nas wielce używa. Tylko pokornie dziękujmy Bogu i wielbimy Go za Jego dzieło, czy w nas, czy w innych, gdziekolwiek zechce błogosławić. Tutaj widzimy, to samo było, kiedy Jezusa, pamiętacie, wydali. Piła, czytamy, poznał, że z zawiści Go wydali. To samo, ten sam duch Zazdrości, zawiści. Jak oni byli, jak oni, yy, widzimy, Żydzi, jak, jak się, yy, jak, jak jacy byli pełni właśnie zawiści, kiedy tylu ludzi przychodziło słuchać Jezusa. To ich rozwścieczało. Tak, a nie ich, bo, bo widzieli, że oni tracą wpływy, tak? I pytanie właśnie, na czym nam zależy, o co nam chodzi, tak? Czy my szukamy chwały Bożej, czy my szukamy Bożego Królestwa? Czy szukamy naszych wpływów? Czy szukamy własnej chwały? Szukamy sukcesu naszego w tym świecie? tak, Choćby chrześcijańskim? Myślę, że wielu ludzi niestety, jak słucham niektórych, to mam wrażenie, że dokładnie to im przyświeca. Chwalą się, ciągle się chwalą, co oni nie zrobili, ile oni tam ludzi nie ościli, ile zborów nie założyli. Po prostu żałosne. Słucham tego i po prostu sobie myślę, ludzie, co, co się z nimi stało? Co się z nimi stało? Zamiast mówić o Panu Jezusie, zamiast Jego wywyższać, to oni się chwalą swoimi jakimiś sukcesami. No, no niestety jest to tragiczne i tutaj Żydzi w tej zawiści, w tej jakiejś ich szalonej, e, zobaczcie, co, do czego się posu, posu, posu, posuwali nie tylko sprzeciwiali się, chociaż Paweł mówił dobre rzeczy. Zobaczcie, wcześniej wydaje się, że była dobra reakcja. Nie, nie czytamy wcześniej o żadnych sprzeciwach, żadnych jakiś tam krytyce, ale tutaj, jak zobaczyli całe miasto, to, to nagle się po prostu zagotowało. Sprzeciwiali się i bluźni. Występowali przeciwko nim i bluźni. Co to znaczy bluźni? Wszystkie słowo, nie nie sądzę, że nie Raczej mówili rzeczy, które były bluźnierstwem wobec Chrystusa. Myślę, że tutaj to słowo bluźnić ma dwa znaczenia. Może oznaczać, tak jak mówisz, mówić jakieś słowa, ale raczej do tego by się nie posunęli, bo to by im nie przysporzyło, wiesz, sukcesu. Raczej mówili o Chrystusie, jakieś bluźniercze rzeczy. Albo nawet tak jak wcześniej, pamiętacie, Jezusa nazywali w Belcebube i, i, i różne na niego złe rzeczy mówili, nie? Czyli tu jest bluźnierstwo. Jezus mówi o bluźnierstwu przeciwko Duchowi Świętemu, tak? kiedy ktoś mówi, że to dzieło diabelskie, więc być może i tutaj było podobnie, żeby widzieć że to jakieś demoniczne, i zobaczcie ile w kościele tego jest. Jak często ludzie gdzieś tam, wiecie, posądzają innych. Ja nie mówię, że czasami nie jest demoniczne, są sytuacje, że to może być demoniczne, ale jak wielu ludzi tak pochopnie, wiecie, wszystko, co się im nie zgadza, nazywają herezją, nazywają demonicznym, nazywają jakimś tam... Myślę, że to jest niebezpieczne w ogóle, bo to jest bluźnierstwo. To może być bluźnierstwo, bo często ludzie nie wiedzą, nie znają szczegółów, ale gdzieś tam coś usłyszą, gdzieś tam ktoś coś powie, gdzieś coś im nie pasuje i już używają wielkich słów, nie? Tutaj musimy naprawdę być ostrożni, żeby nie popaść w coś takiego, w takie, w takie nastawienie, w takie jakieś właśnie zazdrość, czy cokolwiek by nam kierowało, żeby w ten sposób mówić o ludziach, którzy głoszą Chrystusa. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy wykorzystują Ewangelię, Paweł nawet pisał takich, tak? tak? którzy ze złe, złych motywów głoszą Chrystusa. Oczywiście do Filipian pisze, prawda? Że niektórzy chcą przysporzyć Jemu jeszcze cierpienia w więzach. Więc niektórzy nawet dla takich powodów głosili Chrystusa, co jest bardzo dziwne. Ale Paweł mówi, ja się cieszę, że Chrystus jest głoszony. Czy dobry w sposób, czy zły. Mówi, cieszę się, że jest Ewangelia głoszona. Więc Paweł nawet potrafił się cieszyć w sytuacji, kiedy ludzie to robili z zazdrości, i żeby Pawłowi dopiec, żeby on jeszcze bardziej cierpiał, cokolwiek to znaczyło, ale ja tak pisze w do Filipa. Ale on miał się cieszyć z tego, nie, nie, nie, nie, nie, nie przejmował się tym. Więc no, tutaj jest to ważne, żebyśmy też mieli mówię, właściwą postawę, właściwe podejście, jednocześnie no, też nie będąc naiwnymi i ślepymi, że wszyscy, którzy posługują się Biblią i i mówią o Jezusie, mówią prawdę. Wiemy, że tak nie jest. Jest wielu zwodzicieli, jest wielu szarlatanów i jeżeli widzimy wyraźnie, że przekręcają Boże Słowo, no tak, że głoszą innego Chrystusa, inną Ewangelię, no to musimy się przeciwstawić. I też widzimy apostołów, którzy się przeciwstawiali. Ale tutaj mówię, musimy być pewni. tak? To nie może być, wiecie... Jakie tam domysły, jakieś tam zasłyszane rzeczy, czy coś niepewnego, czy jakieś drobiazgi. Bo, bo czasami są to drobiazgi, tak? Akcenty źle postawione, czy tam ktoś się pomyli, czy się przejęzyczy, czy coś zapędzi się za daleko, no to można skorygować, nie trzeba atakować od razu. Ale kiedy mamy do czynienia z faktyczną herezją, z jakimś, mówię, oszustwem, bezbożnością, jakimś, no wiadomo, no jest masa tego, nie? no to wtedy oczywiście, wtedy musimy się temu przeciwstawiać i biblijnie wykazywać, gdzie leży błąd. Natomiast trzeba to odróżnić. Trzeba odróżnić sytuacje, w których wystarczy napomnieć, wystarczy delikatnie skorygować, a sytuacje, kiedy mamy do czynienia faktycznie z herezją i z niebezpiecznym jakimś zwiedzeniem. I teraz, co się dzieje? kiedy oni w ten sposób się zachowują, zobaczcie, co Paweł i Barnaba robią. Nie wiemy, czy dyskutowali z nimi, czy tłumaczyli. Nic o tym nie czytamy. Czytamy tylko, że powiedzieli im odważnie najpierw wam miało być zwiastowane Słowo Boże. O tym ostatnio też mówiliśmy, tak? Że Ewangelia jest najpierw dla Żyda, potem dla Greka. I tak rzeczywiście było. Pan Jezus przyszedł do zagubionych owiec Izraela. I sporadycznie gdzieś tam, widzimy, poszedł do Samarii, pomógł kobiecie, tam z, która przyszła z Serofenicji. Serofenicjanka prosiła. No, mamy pojedyncze przypadki osób, którym pomógł. Jacyś tam rzymscy żołnierze go prosili o pomoc, o uzdrowienie słup. Więc Pan Jezus sporadycznie gdzieś tam usługiwał innym ale głosił głównie Żydom. Do nich najpierw przyszedł i swoich uczniów też wysłał. Najpierw do, do, do Żydów, tak? Najpierw do Jerozolimy, dopiero później do Judei, później do Samarii i tak dalej, aż po krańce ziemi. Więc Paweł tutaj trzyma się tego wzorca. Widzimy, gdziekolwiek idzie, najpierw udaje się do synagogi, głosi Żydom, ale mówi, skoro tak reagujecie, skoro odrzucacie Boże Słowo, które wam było zwiastowane i zobaczcie, uważacie się za niegodnych życia wiecznego. To ciekawy zarzut, nie? To nie tak, że oni... Paweł im głosił życie wieczne w Chrystusie, tak? Mówił, że przez Niego jest odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie i co za tym idzie, życie wieczne, tak? Bez, bez odpuszczenia grzechów bez usprawiedliwienia nie ma życia wiecznego jest wieczna śmierć, jest wieczne potępienie wieczna kara więc tutaj mówi odrzucacie słowo Boże które wam głosimy to słowo uważacie się za niegodnych życia wiecznego ja myślę, że on po prostu mówi wy w ten sposób odrzucacie życie wieczne, wy się jakby sami pozbawiacie, tak tak, że tutaj znowu, nie to, że Bóg was pozbawił, to jest ważne, zobaczcie, czasami Paweł używa tego sformułowania mówiącego o wybraniu przez Boga, za chwilę też tutaj takiego Łukasz użyje sformułowania, ale tutaj obarcza ich winą, nie obarcza winą Boga, mówi skoro Bóg was nie uznał za godnych życia wiecznego, nie Paweł tego nie mówi mówi wy Wy sami odrzucacie, tak? mówi: Wy odrzucacie, Wy jesteście winni odrzuceniu Słowa Bożego, odrzuceniu Chrystusa. Uważacie się za niegodnych życia wiecznego, więc mówi: My zwracamy się do Boga Oni chętnie będą słuchać. Więc kiedy my się spotykamy z przeciwami, bluźnierstwami, myślę, że to samo musimy zrobić. Ostrzec tych ludzi, że w ten sposób pozbawiają się życia wiecznego. Jeżeli nie będą Chrystusa, jeżeli nie uwierzą w Niego, będą potępieni. Paweł ich tutaj ostrzega przed konsekwencjami, ale nie zamierza, wiecie, bez końca ich próbować pozyskiwać. To nie znaczy, że on się przestał o nich modlić. Wiemy, że Paweł się o nich modlił, bo później w wielu listach pisze, że ma wielki ciężar na sercu, wielki ból o jego braci i Żydów. Więc Paweł nigdy nie przestał modlić się o Żydów i głosić Żydom. Ale jeżeli mu się przeciwstawiali, jeśli bluźnili, tak się kończą dzieje apostolskie. Nie wiem, czy Pamiętacie ostatnie wiersze dziejów apostolskich? Tak właśnie się kończą w Rzymie. Paweł rozmawia z Żydami i czytamy, że oni się rozchodzą pokłóceni. I Paweł mówi, będę głosił bogatą. To, to jest jakby wzorzec. Jeżeli jeden nie chce słuchać, to idę do drugiego. Tak? Nie, nie, na siłę nikogo nie nawrócimy. Na siłę nikogo nie, nie zbawimy. Natomiast Mamy obowiązek. Paweł mówi, nie jestem winien niczyjej krwi, bo mówi, głosiłem Wam całą prawdę Bożą. Paweł głosił, tam gdzie mógł, głosił. Ale jeżeli ludzie się sprzeciwiali, to zostawiał ich i, mówi, i mówił im o konsekwencjach. tak? Ostrzegał ich przed konsekwencjami. No tak, ale to czytam, że oni strząsali, na nich proch. No właśnie, co to znaczy? I pamiętam, że jak świadkowie... Panowie raz przychodzą, mówią tak, proszę Pana, ale ludzie się wyprowadzają, my Panowie do Pana przychodzimy, bo na przykład te same miejsca przychodzą, bo sam przecież byłem, to wiem. No. Czyli ta zasada jakby z, z Ewangelii, że żeby tam już nie wracać, to jednak to oni to stosują, praktykują, ponieważ chcą, myślą, że ludzie się wyprowadzają, są nowi ludzie, którym trzeba... Głosić tą armagodą a no. nie zbawienie. Więc. A tutaj widzimy, że już no nie wracali tam do tego miejsca. już, już Tylko się już dopogiem, prawda już? Natomiast był to taki akt, który widzimy Pan Jezus kazał swoim uczniom robić w Ewangeliach. Tak, tak, tak, mhm. I co, co, to, co to miało symbolizować? Co to wstrząśnięcie to tego pyłu miało.. Miało mówić. To jest, to jest tak jak rąk, że rąk, już zostawiłem. Co nie, miałem do powiedzenia, to powiedziałem. No tak, i nic to nie chcę od Was, nic od Was nie zabieram. Tak, nawet no tylko prochu od, od Was nie chcę. No tak, to miało takie znaczenie. Chodziło o to, że nie mamy nic ze sobą wspólnego, że nie chcę od Was niczego. To strząśnięcie Waszego nawet brudu, nie chcę nic od Was tam, żadnego byłu niczego. No więc tutaj było to takie radykalne zamanifestowanie w taki obrazowy sposób, że nie mamy ze sobą nic wspólnego. I Paweł tutaj, mówiąc o poganach, zobaczcie, znowu powołuje się na Pismo. Mówi, że to też jest częścią Bożego zamysłu. Mówi, tak bowiem nakazał nam Pan. I cytuję tutaj skąd? Macie tam? Izajasza, nie, Izajasza 49. Cytuję z Izajasza ustanowiłem Cię światłością dla Boga, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Jak weźmiecie kontekst tego fragmentu z Izajasza, to zobaczycie, że tam nie ma mowy o odrzuceniu Żydów, wręcz przeciwnie. Tam jest mowa o tym, że Bóg najpierw przychodzi do Żydów, że Bóg najpierw daje zbawienie Żydom i że oni mieli być światłością dla Boga. Oni mieli być zbawieniem po krańce ziemi. Więc to nie jest tak, że Bóg skreślił Żydów i teraz powiedział teraz dawajcie pogany. Nie. Wiemy, że wielu Żydów uwierzyło. Zarówno w Jerozolimie, w Judei, jak i tutaj też czytamy o Żydach, którzy uwierzyli. Później też będziemy czytali, że nawracali się jeszcze Żydzi. Więc to nie było tak, że Bóg odrzucił Żydów, odciął i skreślił. Po prostu zbawienie zostało otwarte dla Boga. Do tej pory tylko Żydzi i oczywiście pojedynczy prozelici. A teraz to zbawienie zgodnie z Bożym zamysłem miało stać się udziałem wszystkich ludzi. Zresztą to był od początku Boży zamysł. To widzimy, jak Bóg wybierał Abrahama już, Ojca Żydów, to powiedział, uczynię Cię błogosławieństwem wszystkich narodów. Będę Cię błogosławił i w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc to był Boży zamysł od samego początku, i tutaj, kiedy Paweł powołuje się na ten fragment z Izajasza mówię, jak popatrzycie na kontekst to zobaczycie, że w kontekście Bóg mówi najpierw o błogosławieństwie swojego ludu Izraela o ich zbawieniu o, o, o Bożym błogosławieństwie dla nich ale też i nie tylko dla nich problem był w tym, że oni chcieli tylko dla siebie nie? i to jest też problem Kościoła dzisiaj ja zauważam w niektórych miejscach że wielu chce tylko dla siebie tylko my tylko nasza grupka, tylko nasze, a, a reszta to tam już, e, już gorsze, już, już nie mają. To jest, to jest, to jest niegodne. Tak, ludzie się zamykają w swoim sosie, się kiszą i uważają, że mają najlepsze. Ja Myślę, że, że, że, że to nie jest nigdy Bożym zamysłem, że tak, takie serce powinniśmy mieć. Że, że Bóg chce wszystkich ludzi błogosławić, to wszystkich chce dotrzeć i, i cieszyć się, gdziekolwiek Bóg coś dobrego robi i też my nie możemy żyć dla siebie. My też nie jesteśmy błogosławieni tylko po to, żeby to błogosławieństwo dla siebie trzymać, prawda? Ale jesteśmy błogosławieni i mamy być błogosławieństwem. Tak jak Chrystus jest błogosławieństwem, tak i też my musimy być błogosławieństwem, Po to nas Bóg powołał. No, mamy te talenty i mamy je pomnażać, prawda? Tak. I mamy służyć innym, tak? pozyskiwać innym. Więc tutaj tak. zawsze nie zatrzymujemy się na tym, co Bóg nam dał i, i do czego nas tutaj powołał, co, czy nas ubłogosławił, ale w tym, co od Niego mamy, za co Mu dziękujemy i z czego się radujemy, musimy myśleć, jak Bóg chce się nami posłużyć dalej, na zewnątrz. My tu nie istniejemy dla siebie tylko, tak? Jesteśmy tutaj, modlimy się, gromadzimy się, ale wiadomo, że mamy na co dzień tam, gdzie jesteśmy, starać się pozyskiwać ludzi, modlić się o ludzi, iść do ludzi, tak? Wszędzie, gdzie jesteśmy. Dokładnie. Nie, nie, nie zatrzymywać tego błogosławieństwa, że nam jest, my jesteśmy zbawieni, my się cieszymy, że idziemy do nieba, no ale co z tymi wokół nas, którzy giną? Nie? Winniśmy mieć te serca właśnie, by ich pozyskać, by ich ratować, tak jak tutaj. Oni też, mówię, byli światłością, tutaj oczywiście on mówi o Chrystusie, jakby bierze ten, ten fragment tego wiersza z Izajasza i wskazuje na Chrystusa, bo on ostatecznie rzeczywiście jest tą światłością dla Pogan i zbawieniem aż po krańce ziemi, ale pierwotnie widzimy, że to też było częścią Bożego zamysłu dla Izraela, którego oni niestety nie spełnili. Przez wszystkie wieki byli bardzo hermetyczni, Owszem, z jednej strony Bóg kazał im oddzielać się od różnych narodów, ale to mówił w kontekście grzechów tych narodów. Mówił w kontekście ich nieprawości. Nie mieli mieć udziału w tych złych rzeczach. I my też oczywiście jako Kościół do tego jesteśmy wzywani. Tak? Żeby nie być częścią tego świata w takim sensie, żeby nie brać udziału w grzechu tego świata. A z drugiej strony mamy być w tym świecie właśnie i mamy temu światłu jaśnieć światłem. Tak? Jezus mówi, jak, jak to, to miasto na górze. Tak? Mamy nie mamy się chować pod korcem, nie mamy teraz gdzieś udawać, że, że nic nie mamy, tylko mamy opowiadać o tym, co nam Bóg dał i dzielić się tą dobrą nowiną. Także to jest, to jest istotne, żebyśmy też to właściwie rozumieli, nasze oddzielenie od świata. Nie tak jak ci, którzy gdzieś tam się chowają i w swoich komunach chrześcijańskich się zamykają. Jakkolwiek to jest fajne pod pewnymi względami, ale to nie jest Bożym zamysłem, żeby się zamykać w, hermetycznie w swoim gronie, w swoim jakimś środowisku i teraz w ogóle nie, nie, nie, nie mieć wpływu na świat wokół nas. I zobaczcie, kiedy poganie to usłyszeli, że taki był zamysł Boży, co robili? Cieszyli się. I oni co? Wierbili Słowo Pańskie. Zobaczcie, tamci bluźnili. Którzy znali lepiej pismo. Którzy wydawałyby się no, powinni inaczej reagować. To jest tragedia. Naprawdę tragedia, kiedy czasami wiecie, z, z, z, z, z, wierzący się gorzej zachowują, jak, jak niewierzący. Że, że się kłócą. Są jacyś tacy napastliwi. A, a, a tutaj zobaczcie, poganie radowali się, wielbili słowo, wierzyli. Wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. I to jest taki właśnie wiersz, mm. na którym moglibyśmy się powołać, że o, kto uwierzył, wszyscy, którzy byli przeznaczeni, czyli kto ich przeznaczył? Bóg. No i teraz pytanie, jak Bóg ich przeznaczył? Czy przeznaczył ich arbitralnie z góry? Postanowił, że to oni, a nie inni. Nie Czy ich przeznaczył w sensie każdy, kto wierzy w Jego Pewnie Syna jest przeznaczony. Bo to zawsze, wiecie, te różne sformułowania biblijne musimy wziąć w szerszym kontekście. Tak? Pismo mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto w Niego wierzy. Tak? Więc teraz jak mamy mówić ludziom, przyjdźcie wszyscy i każdy z Was, kto uwierzy, będzie zbawiony, jeśli by... Było wybranie. Tylko, znaczy, wybranie jest. No, nie, nie. Tylko to wybranie jest uzależnione od czegoś. Od, od jest pytanie, Kto czy ono człowieka? jest uzależnione od decyzji Boga, niezależnej od człowieka, nie. czy ono jest związane właśnie z wiarą człowieka? Tak, z wiarą. Z wiarą. Ale, Ale to się, się, się, się z wiarą. Z wiarą, że nie, nie zależy od zabiegów człowieka i jego woli. Tak, niezależnie od miłowania Bożego. Dokładnie. Czyli teraz co to znaczy? No. To znaczy, że jeśli by Bóg nie dał nam miłosierdzia w Chrystusie, jeśli Bóg nie dałby nam możliwości, łaski, wiary, to byśmy nie byli w stanie. Tak? Tutaj myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy. Że to Bóg daje nam rozum, to Bóg daje nam zdolność wiary, to Bóg dotyka, dotyka naszych serc, pociąga nas ku sobie. Jeśli by nas nie pociągnął, to Jezus mówi, nikt nie przyjdzie. Więc wierzymy, że Bóg to robi. Pytanie, czy Bóg to robi wybiórczo, czy robi to do wszystkich. Pan Jezus mówi, jak będę wywyższony, to wszystko. niektórych pociągnę. Nie, wszystkich. Nie, właśnie nie mówi niektórych, mówi wszystkich wszystko. do siebie pociągnę. Wszystkich. Czytamy, że za całego. wszystkich umarł. Ja nie mówi nie, nie tylko za nasze grzechy. Co? Za ja ja wszystkich. Ale krew przeżywał za wielu tylko. Właśnie, nie więc mamy, mamy takie i takie miejsca. Mamy takie miejsca, że umarł za wybranych. Są takie miejsca, mhm. które mówią, że Chrystus umarł za swój lud. Tak. Ale to nie znaczy, że teraz w tym Ludzie są tylko ci, których Bóg arbitralnie wybrał. W tym Ludzie, Jego Ludem są ci wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, którzy przyjmują. Bóg wie, ma przed wiedzę i wie kto uwierzy, kto nie Dokładnie, wierzy. więc w tym sensie, ja tak jak patrzymy z tej wiecznej Bożej perspektywy, to czytamy, zna Pan tych, którzy są tak. Jego, bo On dokładnie tak. wie. Którzy to są, którzy uwierzą i nie tylko uwierzą, ale wytrwają w wierze do końca. Więc w Księdze Żywota są zapisani ci wszyscy, którzy uwierzą i wytrwają w wierze. Jeśli ktoś uwierzy, ale zejdzie z drogi wiary, nigdy nie był w Księdze Żywota. I to nie jest tak, że Bóg go zapisał, a potem go musiał skreślać. Bóg od początku wiedział, on wszystko wie, więc te imiona są zapisane wieczne. Bóg nie musi tam nikogo wymazywać z tej księgi, nigdzie nie czytamy, że On kogoś wymazał, przestrzega ale przestrzega w takim sensie, że mówi i nie wymarze. zauważcie jak w Księdze Objawienia, jakie są ostrzeżenia Chrystusa, tam nie ma ostrzeżenia, że ktoś będzie wymazany, ja też kiedyś to nie, nie za bardzo z tym, się z tym zmagałem jak to tam jest napisane ale tam jest wszędzie mowa o tym, że tego, który zwycięży Jezus mówi nie wymaże z Księgi życia. Tak, więc tutaj Jezus zapewnia, bo w tamtych czasach rzeczywiście wymazywano z rejestrów miejskich różnych ludzi, którzy dopuścili się strasznych przestępstw i tak dalej. Natomiast Jezus zapewnia swój lud, że tych, którzy w Niego wierzą i będą Mu wiernie służyć, On nie wymaże, że dla nich już nie ma zagrożenia, odpadnięcia i utraty. Natomiast wiemy, że jest to cały czas uwarunkowane i wiarą. Cały czas jest to uwarunkowane trwaniem w Jezusie, posłuszeństwem Jezusowi. I On od początku to wszystko wie. Jest taki fragment, że Mojżesz modli się, prawda? Tak. O wykreślenie, więc tak. jak to się ma? No, to jest właśnie modlitwa Mojżesza, natomiast Bóg modła tego. Bóg mówi, nie wymarzę Ciebie ani nikogo innego. Tylko mówię tego, który jest mi nieposłuszny. I teraz pytanie, tam rzeczywiście w, w Księdze Mojżeszowej jest ten fragment, to jest jedyny, chociaż tam nie jest tam co to za księga. On mówi o Księdze Żywych. Tak, więc pytanie, czy to jest ta sama księga? Być może. Pytanie, czy Bóg kogoś musi wpisywać i, i wymazywać. Pytanie, czy w ogóle Bóg ma taką księgę w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Czy jest to pewien obraz? Okay. Czegoś, co jest wyrazem Bożej Woli i Bożego Wiedzenia o tych, którzy do niego należą, którzy w niego wierzą. A w objawieniu też jest taki, że otwarto księgi tak, i coś tam. Tak, i na podstawie tego, co zapisane w księgach. Dzieje, prawda? No więc najprawdopodobniej w tym ostatecznym wymiarze Bóg się posłuży jakimiś takimi rzeczami, które będą zrozumiałe dla, dla tych, nas. którzy będą w tym uczestniczyli. Tak. Natomiast jest to ciekawe, no, czy Bóg prowadzi taki rejestr niebiański, czy zapisuje rzeczywiście każdą myśl, każde pragnienie. Nie wykluczam tego, ale sądzę, że też to musi mieć miejsce w takim literalnym sensie. nie? akurat niepotrzebne, może komuś inne, może coś do czegoś innego Ale wykluczone, że coś takiego istnieje i coś takiego pojawi się u kresu wieku. Ja bym mówię, nie, nie, nie, nie, nie upierał się, że tak jest albo tak nie jest. Natomiast Pismo nam pokazuje istotą jest, co to znaczy. To znaczy, że każde słowo jest ważne, każdy, każda myśl jest ważna, każdy czyn jest ważny i Bóg nie zapomina niczego. Bóg o wszystkim wie i nam to wszystko przedstawi i czytamy, że albo nas wynagrodzi, albo ukaże na podstawie naszych uczynków ostatecznych, nie? które zademonstrują prawdziwość wiary czy słów. Tak, są stosowne. Tak. Można być zapisany w księdze życia albo na piasku. No, no. no też są takie miejsca Są piasku. O czymś takim. Mhm. No, w każdym bądź razie. Zobaczcie, tutaj mowa jest o tych, którzy uwierzyli, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. Natomiast to stwierdzenie nie definiuje tego, co znaczy przeznaczeni do życia wiecznego. Wiemy, że wszyscy do życia wiecznego to są ci, którzy wierzą w Chrystusa. To jest jakieś, jakieś dla mnie uściślenie tego. Natomiast to słowo przeznaczeni rzeczywiście jest słowem, które oznacza predestynowani to jest takie słowo, greckie słowo które dokładnie tak należało tłumaczyć. z konkordancji tu wypisane tak? umieścić na stanowisku, wyznaczyć ustanowić, określić być wybranym, być mianowanym mhm. no. no czyli tak, Bóg przeznaczył ich do życia wiecznego ja rozumiem przez wiarę w Chrystusa, że tych którzy wierzą, tych Bóg przeznacza do życia wiecznego tych którzy prawdziwie odwracają się od bezbożności, wierzą w Chrystusa. Ci są przeznaczeni. Człowiek, który mówi, chyba nie jestem przeznaczony, chyba nie jest mi to dane, moim zdaniem nie jest to zgodne z tym, do czego wzywa go Pismo. Pismo mówi, wierz, opamiętaj się, pokutuj, przyjdź do Chrystusa. No takie jest wezwanie do grzesznika. Nie jest stwierdzenie, czy jestem wybrany, czy nie jestem wybrany, czy Bóg chce mnie zbawić, czy nie chce. Mieliście czegoś takiego, nie znajduje, jeśli chodzi o wzywanie człowieka. Wszędzie, gdzie prorocy wzywali ludzi, wszędzie, gdzie apostołowie wzywali ludzi, Paweł mówi w dziejach tak. Bóg dzisiaj wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się odwrócili od Bałwanów i zwrócili się do Boga Żywego. Wszędzie wszystkich ludzi. Więc dla mnie to jest coś, co my i my musimy głosić. Musimy wzywać każdego człowieka. Dlatego trzeba być bardzo precyzyjnym w tych swoich stwierdzeniach i umieć to też dobrze wyjaśnić, co to znaczy mm. być przeznaczonym, bo tak. jeśli to źle przekażemy, tak. to ludzie, którzy kochają grzech, znajdą takie usprawiedliwienie furtkę. dla no tak, siebie, furtkę, nie? Hmm. I szkoda po prostu człowieka. Tak, wtedy no, Albo znaczy... nawet ci, którzy uwierzyli, często żyją w strachu, myśląc, ale czy ja jestem <śmiech> przestrzeniem? No. Więc mhm. tutaj to rodzi różnego rodzaju problemy. Owszem, ta druga strona też ma swoje wyzwania, ale wydaje mi się, że to takie rozumienie przeznaczenia jako determinacji Bożej jest po pierwsze jakimś yy, stawia Boga w złym świetle, jako tego, który arbitralnie potępia jakichś ludzi i jeszcze ich za to będzie sądził i za to będzie ich karał, nie dając im żadnej możliwości wiary. Więc to dla mnie jest jakimś takim deformacją Boga, który jest Bogiem, który czytamy, chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Nie chce, aby ktokolwiek był Zginą. zginął. Zginą, Czytamy, że nie ma upodobania Zginia, tak? w śmierci nie. grzesznika. Ale to by żeby zaprzeczało się, w ogóle tak, wszystkim, zaprzeczało... bo łamie całą Ewangelię. Dokładnie, dokładnie. Dla mnie jest to jakaś deformacja natury Boga, który jest Bogiem miłosiernym, hojnym w przebaczaniu i nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Więc to byłoby dziwne, że Bóg, który nie ma upodobania w śmierci grzesznika, przeznacza większość ludzi na śmierć na potępienie, nie dając im możliwości wiary w Niego. To jest parabola taka, że król zaprosił wszystkich. Mm -hmm. Przecież tylko niektórzy byli niegodni, Dokładnie. Prawda? Oni nie chcieli. Ktoś wszystkich okay. zaprosił. No, no, oni, oni odmówili. Nie Dokładnie. A potem poszedł i mówi zapraszajcie tak. gdziekolwiek. Tak, tak się I Znowu mamy człowiek, który wszedł, ale nie założył tej szaty, którą powinien był założyć Czyli wesele. nie uwierzył, prawda? No nie, nie przyjął warunków. Były pewne warunki. Jak chcesz wejść na wesele, to musisz mieć szatę weselną. I tam dawano szatę przy wejściu. Ale on nie wziął tej szaty. Wszedł w swoich ciuchach. Dlatego został wyrzucony. Więc tutaj pan Żydówkości... My... No, to właśnie, że ja się jakoś mu się udało tam. Dobrze kombinował. No. Zakombinował. Ja się też zastanawiałam, że jak mu się udało Dla, dla mnie to jest takie takich dosyć ta ta dużych sprawiedliwości. Aż tak może się nie zastanawiałam, ale tak się zastanawiam, Jak on tam się wszedł? Jak on się tam dostał. Że jednak aż tak daleko zaszedł. No dobry, tu się musiał nagimnastykować. To jeden z takich właśnie... Bo już na wesele wszedł. Tak, tak. No to właśnie jeden z takich w przypowieści, że tam Pan Jezus no. może różne rzeczy wstawić, ale ja chodzi o chodzi, nie, no, chodzi o pewną ilustrację ważną, nie, że mhm. to jest, jest ważna ilustracja człowieka, który został zaproszony, ale nie spełnił warunków, tak? które się wiązały z tym zaproszeniem. Jezus na, mówi, chcia... wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych, tak. Powołany, to wielu skierowanych. Żeby to już dokończyć, kochani, bo to już nam zostało dosłownie końcóweczka, a czas nam się już właściwie skończył, to zobaczmy tylko na trzy rzeczy, które tu są na końcu powiedziane. A więc pogani uwierzyli. Nie tylko. Czytamy, że słowo pańskie rozchodziło się, czyli rozprzestrzeniało się po całej tej krainie. Czyli tutaj oni prawdopodobnie tak, rozgłaszali. Było, było, było roznoszone. Czyli no, no, oni tutaj... No tak, to o to chodzi. Bo no, się, no tak, się nie Oczywiście, no tak, samo się nie rozchodziło. No właśnie ci wierzący. Nie, to ci, wierzy... mieca, to jest, ci wierzący roznosili. Tak jest. Jeżeli ktoś się prawdziwie nawrócił, to wiadomo, że głosił innym, dzielił się świadectwem. Natomiast, zobaczmy, Żydzi się nie zatrzymali na bluźnierstwach i na przeciwstawianiu się. Podburzyli pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta i wzniecili prześladowania Pawła i Barnaby, wypędzając ich ze swoich granic. A więc tutaj widzimy kolejny etap tej wrogości. Nie skończyli na słowach, ale posunęli się do czynów i prześladowań. Ataków na Pawła i Barnaby, więc tak też z tym się musimy liczyć, że czasami służąc Bogu będziemy najpierw będą nas źle mówić, bluźnić, różne fałszywe rzeczy na nas mówić, a czasami prześladować. I oni strząśli wtedy ten właśnie próg, pył ze swoich nóg, pokazując, że nie mają, nie chcą mieć z nimi nic do czynienia i poszli do kolejnego miasta, do ikonii. Natomiast ci uczniowie, czyli czytamy, że tutaj jacyś uczniowie nie zostali, nie zobaczcie, więc ci, którzy przyjęli, oni na początku nie byli jeszcze... W większości dziejów apostolskich są nazywani uczniami, chociaż już wcześniej czytamy, że już zostali po raz pierwszy nazwani chrześcijanami, ale tutaj nadal wracamy do tej nazwy uczniowie, czyli uczniowie Ale też ja czytam, że Piotr odwiedził świętych też, czytam. Tak, są też święci, Święć, dokładnie, nie? tak. Oni byli pełni radości i Ducha Świętego i to jest coś co nam powinno kochani towarzyszyć ja nie powinniśmy nie być pełni radości i Ducha Świętego to są uczniowie uczniowie są pełni Ducha i pełni radości żeby Bóg nam dał każdego dnia właśnie tą radość ze zbawienia tą radość schodzenia z Jezusem i pełni Ducha Świętego żebyśmy w duchu chodzili i według ducha postępowali to jest, to jest, to jest to są znamiona uczniostwa nie? zobaczcie Radość i, i Duch Święty. Ważne rzeczy. To co, pomówmy się jeszcze na koniec. Tak. że Twoje Słowo i dzisiaj jest głoszone po całej ziemi. Dziękujemy za tych wszystkich wiernych zwiastunów Twojego Słowa, braci, siostry, którzy dzielą się Ewangelią, czy to osobiście, czy przemawiają publicznie w kościołach, na ulicach, po różnych miejscach, gdzie jest taka możliwość, gdzie otwierasz drzwi i modlimy się, byś błogosławił wszędzie, Panie, Wierne zwiastowanie Twojego Słowa. I modlimy się o tych wszystkich, którzy głoszą Twoją Ewangelię, aby głosili ją w mocy Twojego Ducha, w prawdzie. Nie jakieś rzeczy, które łechcą ludzkie uszy. Nie jakieś zwiastowanie, które przysparza im popularności u bezbożnych, którzy szukają rzeczy cielesnych i zmysłowych. Panie, ale wierne zwiastowanie Twojego Słowa, wierno zwiastowanie Twojej Ewangelii, nawet jeśli to wywołuje sprzeciwy, nawet jeśli wywołuje to prześladowania. Daj, Panie, odwagę, daj, Panie, wytrwałość, daj łaskę, abyśmy i my, i, i wszyscy, którzy głoszą Twoją Ewangelię, głosili całą prawdę Bożą, głosili konieczność opamiętania nawrócenia się od grzechu, od świata, oddanie się Tobie w posłuszeństwie i życie wierne z Tobą, służba Tobie. Daj, Panie, żebyśmy nie obniżali tej biblijnej poprzeczki, żebyśmy nie, nie spłycali Ewangelii. Daj nam łaskę i odwagę, by głosić całą Ewangelię, całą prawdę Twoją. Uzdanie nas, uzdanie Twoich zwiastunów, do głoszenia Twojego Słowa w prawdzie. I daj, Panie, żeby tak jak tutaj czytaliśmy, całe miasto się gromadziło, żeby jak najwięcej ludzi chciało słuchać. Poruszaj serca, pociągaj serca. Panie, daj łaskę, wiary w Ciebie, nawrócenia do Ciebie, przemiany. Modlimy się o Twoje zbawcze działanie, aby Tobie płynęła chwała. Strzeż naszych serc przed zazdrością, Strzeż naszych serc przed pychą, strzeż nas Panie przed jakimkolwiek złym, błędnym myśleniem, złą postawą wobec naszych braci i sióstr. Daj nam tę miłość do kościoła, miłość do nawracających się i daj nam Panie to doświadczenie radości Ducha Świętego, żebyśmy i my, my jako Twoi uczniowie tym się charakteryzowali, żeby była w nas ta cudowna niebiańska radość cudowny pokój, który przewyższa zrozumienie i pełnia Twego ducha, pełnia Twego słowa w naszych sercach. Prosimy, daj nam doświadczać tego w coraz większej mierze. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Ci za Twoje dzieło i dzisiaj. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Amen.